Cześć, audycja Woko. dzisiaj odcinek 89, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I ostatnie dwa tygodnie przyniosły nam kilka wiadomości, o których zaraz wspomnimy. Zaczniemy I od... I dużo ciepła. Zaczniemy od... E, tak, dużo ciepła. Dzisiaj, e, znaczy dzisiaj nagrywamy sobie radośnie e, najnowszy odcinek w niedzielę ostatniego czerwca i z tego, co... Hmm, tutaj widzę po prognozie pogody lada moment będzie 34 stopnie, więc jest fajnie i pewnie dlatego nagrywamy go wcześniej bardzo rano, ale nieważne, nie o pogodzie tutaj mowa, tylko o komiksikach, a w zasadzie zaczniemy od pani Charlotte Paweł, Paweł, Paweł Świętej Pamięci, której prace wylądowały na śmietniku całkiem niedawno i że tak to ujmę, ujmiemy, to jest ewidentnie przypał ostatni, największy przypał ostatnich dwóch tygodni. Tutaj sytuacja była taka, że tutaj nie do końca jest to jeszcze wszystko potwierdzone i być może nawet nie dowiemy się jak to wszystko wyglądało, ale taka najbardziej nazwijmy to popularna wersja wydarzeń polega na tym, że rodzina po zmarłej artystce po prostu stwierdziła, że chce się pozbyć tych pamiątek po niej i tam były szkice, scenariusze, jakieś pomysły, naj, naj, najróżniejsze rzeczy. Większe w ogóle bardzo dużo rzeczy mm. takich muzealnych, prawda? Tak, tak. Znaczy z potencjałem muzealnym. I, właśnie po i o to chodzi, z potencjałem muzealnym i zamiast po prostu oddać to do... No, no są w Polsce instytucje, które z przyjemnością by to przyjęły, chociażby w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie, w Łodzi, zwłaszcza w kontekście tego, że mówi się o budowie muzeum komiksu, więc to na pewno byłyby naprawdę ciekawe rzeczy do, do przyjęcia właśnie w takim ewentualnym muzeum. Tymczasem po prostu wszystko wylądowało w śmietniku. Informacja poszła na jednej z facebookowych grup i, i, o, o komiksach i z tego co słyszałem, zaraz w, Wa w Warszawie pojawiło się kilka osób, które zajęło się klasycznym nurkowaniem w śmietniku i wyciągało to, co się dało uratować, ale z tego co mi wiadomo, nie wszystko się niestety udało, gdyż ponieważ przyjechała bardzo szybko śmieciara i kontener zabrała. Swoją drogą musiało być tego strasznie dużo, skoro tu cały kontener, bo ewidentnie wygląda to tak, że kontener był zamówiony, wyrzucono rzeczy, przyjechała śmieciera i kontener zabrała, więc musiało być tego strasznie dużo. No, no to to prawda, pewnie to było takie no, oczyszczenie mieszkania, prawda? Tak, to też jest jedna z opcji, że, jedna, jedna jedna z opcji że było czyszczone mieszkanie i po prostu ktoś nie wiedział, co to jest i wszystko powyrzucał. Aczkolwiek jakoś nie chce mi się w to wierzyć tak hmm, do końca. No. To, to, to prawda to, to też o, ciężko w to uwierzyć. No szkoda, że stało się, jak Tam się. Tam były właśnie stało. plansze z komiksów, rysunki, zdjęcia, dokumenty, stare gazety i najróżniejsze inne pamiątki. W tym właśnie tak jak wspomniałeś, właśnie jakieś wiersze, zapiski, zapiski najróżniejsze. No, no, no, ogromny żal, że do czegoś takiego doszło. Tutaj Andrzej Włódecki powiedział, dużo osób miało w torbach różne rzeczy, dużo było jeszcze w kontenerze, wziąłem garść notatek i książki, kilka minut później kontener zabrał transport na, na śmietnisko, reszta przepadła. No, strasznie, strasznie źle, że coś takiego się wydarzyło. Tutaj jeszcze Anna Beł, rysowniczka, historyczka sztuki, powiedziała, że przyjechała pod sam koniec, chwilę później podjechała ciężarówka, która zabrała kontener, to było bardzo smutne. Te wszystkie rzeczy rzucone w bezładną masę, notatki, zapiski, zdjęcia rodzinne, przedmioty osobiste, nawet dokumenty bankowe, lekarskie, meble, szkło, buty, wszystko było w bez, bezładnej masie. Zakryto to, zakryto to wymownie czarną plandeką i wciągnięto na, na ciężarówkę. No, brak słów po prostu, mm -hmm. jak dla mnie. No, nie, nie, nie tak powinno się dbać o pamięć o jednak jednej z najważniejszych w polskich aktor autorek komiksów ubiegłej epoki, tutaj mam nadzieję, że Jonkę Kleksa tutaj w, wszyscy kojarzą, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja osobiście uważam, że niektóre komiksy pani Paweł no niestety postarzały się okrutnie, ale jednak jest to klasyk polskiego komiksu i warto dbać, pamiętać i no, tak, jak, tak jak mówię po, po raz kolejny, no strasznie, straszna szkoda, że coś takiego się wydarzyło. Jakbym Dobra, był w Warszawie, to bym też nurkował. Tak, no to, to, to chyba powinność, nie? Tak, tylko mam teraz taką ogromną nadzieję, że osoby, które wynurkowały coś ciekawego z tych śmietników, teraz nie będą tego rzucać na Allegro, po jakichś, czy innych o eliksach, po jakichś kosmicznych cenach, bo ach, to byłoby kolejne chamstwo. Tak mi tak, się wydaje. I, I wydaje mi się, że to dopiero byłoby smutne, gdy, gdyby, coś takiego, gdyby coś takiego miało e, miejsce, e, ale to jest tylko i wyłącznie A nadzieja, że to nie takie osoby zrobiły. No i tej nadziei się trzymajmy. Nie mam nic przeciwko ekskluzywnym Torgalom czy innym szninklom za 1500 zł, bo i takie rzeczy już się widziało, ale jakby pamiątki po Pani Paweł gdzieś się pojawiły no właśnie na takich serwisach aukcyjnych, no to byłoby bardzo, bardzo smutno. Natomiast znaczy, prze... no, to, Tak hmm. jak rozmawialiśmy, takie ekskluzywne rzeczy właśnie w postaci e, takich wydań, to jednak Płacisz komuś za wydanie, za zrobienie i tak dalej, a za coś, co no oczywiście nie powinno być mm, wyrzucone, ale co sobie w sumie przywłaszczyłeś e, i, i żądając za to pieniędzy, to jest trochę tak jak kiedyś były problemy z podpisywaniem. Nie pamiętam czego chyba płyt albo książek. E, w Stanach był problem, że ludzie e, prosili o podpis na kalce. E, takiej jakby schowanej. Mm -hmm. I później dublowali te podpisy i sprzedawali na ebayu za jakieś ciężkie hajsy. I Dla, to, to jest teraz z tego, co. Je, jedna z niewielu rzeczy, za które lubię Roba Liefilda, to jest to, że te najbardziej chodliwe na ebayu jego komiks on podpisuje za takie pieniądze, że się później nie opłaca tego sprzedawać. <laughs> tak jak nie znoszę typa, tak to jest akurat pomysłowe rozwiązanie. No ale cóż, przejdźmy może do tych jakiejś nieco we weselszej informacji, już takich nie niesmutnych. No i wspomnijmy najpierw o darmowym zinku, który z okazji 8-godzinnego maratonu komiksowego w Krakowie, który odbył się w marcu. Zebrano wszystkie prace, wszystkie skończone prace uczestników, i no, no jest dostępny wersji cyfrowej do, do pobrania tutaj w opisie, w opisie dzisiejszego odcinka ten link będzie podany. I tutaj muszę powiedzieć, że <śmiech> jeśli chodzi o nazwiska twórców ty, tychże komiksów, to nie znam absolutnie nikogo. Zresztą, I to jest wspaniałe. Z, tak, i zresztą tutaj właśnie też w, na tu komiks na facebookowym profilu było napisane, że w większości są to totalni debiutanci. Coś mhm. takiego, jak pamiętasz, wspominaliśmy parę odcinków temu o podobnej... E, publikacji z warsztatów Łukasza Kowalczuka z Rumi odhaczone, więc, e, więc ten, no, kolejna taka rzecz jeszcze tego nie przeczytałem, już sobie pobrałem rzecz jest dostępna jak, jak można się domyślić za, za darmo, więc e, linki jest w opisie i oby kolejna taka akcja też przyniosła wiele nowych nazwisk a żeby te nazwiska, które tutaj debiutują na można powiedzieć publikacji być może kiedyś papierowej żeby no nie wiem, za rok, za dwa szarpali się o złote kurczaki, co najmniej, albo, albo nawet jeszcze lepiej. Więc tego, tego życzymy tutaj twórcom. Natomiast kolejna rzecz, taka tym razem ciekawostka z zagranicy, z USA-u konkretnie. Marvel zapowiedział trzy jednoaktowe sztuki teatralne. Wyobraż sobie taką ciekawostkę? Będzie? Był chyba Spider-Man na Broadwayu, prawda? Tak, tak, ale tutaj takie jednoaktówki będą poświęcone postaci Squirrel Girl postaci Miss Marvel oczywiście chodzi o Kamale Khan i będzie też jedna aktówka z Thorem i Lokim. Hmm. Tutaj są podani twórcy tych tych aktówek: za Squirrel Girl od będzie odpowiadać Karen Zakarias, za Thor i Loki będzie odpowiadał Christry Christian Borl. oraz e, za Miss Marvel będzie odpowiadać Mazi Asare. I tutaj jak sobie tak poczytałem króciutkie opisy. No wygląda to raczej na coś skierowane oczywiście do młodszych, do młodszych odbiorców. No, ale tak jak mówię, jest to, jak dla mnie, ciekawy pomysł na takie wyjście i jakąś próbę zdobycia nowych czytelników, chociaż... No, skoro filmy i inne, inne rzeczy niekoniecznie przy, przyciągają tych nowych czytelników do komiksów, to nie wiem, czy mm, aktówki w teatrze zrobią jakąś lepszą robotę, ale pomysł sam w sobie wydaje mi się bardzo fajny. Nie wiem, jak ty na to patrzysz? No jest to, wiesz, kolejne medium, w którym można coś podziałać i, i to, jest, to, to jest fajna rzecz. Podoba mi się to. Pewnie i tak nigdy tego nie zobaczymy. No pewnie nie. E, chyba, że będą jakieś retransmisje. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w kinie na retransmisji z teatru? E, nie. Ale wiem, wiem, że istnieją takie rzeczy. E, ja byłem. Bardzo mi się podobało. Bardzo, bardzo. Jakbyście, jak, jakbyście w ogóle kiedykolwiek mieli możliwość... E, zobaczenia e, Frankensteina z Benedyktem Hammerbaczem, e, to serdecznie polecam. Aczkolwiek tam, tam, gdzie ja chodzę do kina ostatnio najczęściej, czyli do multikina w Zabrzu, no to nie, nieraz są jakieś reklamy właśnie, że, a, znaczy no nie tylko mm, sztuk teatralnych, ale tam i mecze transmitują i różne dziwne że koncerty są też, też no, więc wiem, że takie opcje są, ale jak dotąd jeszcze nie, nie korzystałem. Natomiast jeśli chodzi o te e, no te sztuki teatralne z Marvela, one są też opisane takimi, znaczy opisane, m, mają swoje plakaty, grafiki promocyjne, wszystkie wyglądają jakby były zrobione przez jedną, jednego artystę, którego tutaj żadnego podpisu nie widzę, ale wyglądają całkiem spoko, zwłaszcza w przypadku e, jednoaktówki o Squirrel Girl, to jest taka rzecz, którą bym sobie z chęcią zobaczył, jak to będzie wyglądało, no, no. może gdzieś, kiedyś faktycznie jakaś opcja obejrzenia tego będzie. No fa fajnie by było, nie? No bo to jednak mm, coś zupełnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Tak jest, jak najbardziej. Tak jak wspomniałeś o tej yy, Broadway'owej sztuce, bo to było na Broadway'u wystawione, nie? To ze ja spider Ale musical to na pewno na Broadway'u, no. No, no, ten, no to widziałem jakieś, wiesz, przygotowania, jakieś fragmenty. Wyglądało to naprawdę, kurczę, fajnie, no. Nie, nie jestem częstym gościem teatrów, ale na takie coś bym sobie jak najbardziej poszedł. Natomiast przejdźmy do kolejnej rzeczy, tutaj e, zarówno z Polski jak i ze świata no mamy 80-lecie Batmana e, w obecnym roku i przez długi, długi czas czekaliśmy na jakieś konkretne informacje, co w związku z tym w Polsce dziać się będzie. I okazuje się, że coś jednak dziać się będzie, zaczniemy od rzeczy, która dzieje się już, mianowicie wydawnictwo Galapagos, które jest dystrybutorem filmów na DVD, Blu-ray, 4K i innych dziwnych skrótowcach e, w, opublikowało informację już jakiś czas temu, że z okazji tego 80-lecia Batmana filmy Batman, Powrót Batmana, Batman Forever, Batman i Robin zostaną wydane w wersji dwa razy Blu-ray 4K UHD. Cokolwiek to wszystko znaczy, ale wygląda to na wypasioną wersję. Ty jesteś specjalistą, wytłumacz mi, co to jest. No to jest ten taki naprawdę dobrym 4K. Musisz mieć odtwarzacz, który też potrafi to ogatnąć. Tak, 4K to jeszcze mam, ale właśnie to UHD, to jest jeszcze jakieś super, bardziej do, dopasione. To jest takie naprawdę 4K. Okej, okay, rozumiem. No to te cztery, cztery klasyczne filmy z Batmanem są już dostępne. I tutaj patrzę teraz na stronę Galapagos i najtańszą opcję yy, ta strona poleca z, ze sklepu DVD Max. Nie wiem, czy on jest jakiś tani, czy nie jest tani. W każdym razie Filmy te są tam dostępne za 130 zł. Co oznacza, że jest to jakaś edycja dość wypasiona. I czy jest to dobra cena, to ja się akurat nie wypowiadam. Czy to dobra cena za coś takiego? Jest ok. Jest ok. No ale w każdym razie, jeżeli chcecie te klasyczne komiksy z Batmanem, wrócić, te klasyczne filmy z Batmanem obejrzeć sobie właśnie w edycji wersji 4K Super Duper Ultra Megazord, to możecie sobie kupować. W Empiku byłem. Przedwczoraj nic takiego tam nie widziałem, ale to jeszcze nic. Znaczy sprzedaży internetowej na pewno są. Natomiast jeśli chodzi o komiksowe rzeczy, to wydawnictwo Egmont opublikowało taką długą notatkę prasową, informację prasową, gdzie najważniejszą rzeczą, jak dla mnie, jest oczywiście to, co pojawiło się na samym końcu. I tutaj przeczytam. Wydawnictwo Egmont włączając się w obchody 80. urodzin Batmana przygotowało niezwykłą niespodziankę dla polskich czytelników. Już wkrótce ukaże się ekskluzywna, limitowana kolekcja albumów komiksowych z jubilatem gatunku. Więcej szczegółów już na początku lipca bieżącego roku. Czyli lada moment się dowiemy. I spekulacje ruszyły. Co to będzie? Co byś chciał? takiej ekskluzywnej super linii. No man's land. Hmm. To by, było, to by było coś, no? Ale... No, no, no? Znaczy, no chciałbym też Azraela, ale to nie Batman, więc pewnie, pewnie tego się nie doczekam. No, raczej nie. E, Może zbiorczy Nightfall po polsku w tych takich pełnych, pełnych tomach mógłby mm -hmm. być e, czymś ciekawym. E, fajnie by było, gdyby to też, e, gdyby pojawiły się te m, prace konkretnych autorów. Tak były właśnie. Norma z... Brayfogla. Dziękuję. E, czy nawet wiesz, czy, czy, czy jeszcze starszej? O, Team Sale zawsze. Hmm? E, czy nawet wiesz, Neila Adamsa? O, też. No? E, bo, bo, bo to są takie, takie mega, e, mega klasyki. Jakby się pojawiło coś z tych braven Boldów. E, to mogłoby. Jest, no mogłoby, bo było fajne, ale to trzy osoby na świecie czytały, więc no tak, no pe pewnie tutaj pewnie masz rację. No dużo rzeczy z Batmana mogłoby się pojawić moim zdaniem, no ale pewnie hmm, pewnie ha, kto wie? Wydaje mi się, że mogą się pojawić rzeczy, które będą nie tyle, co ich nie było na rynku, co mają jakby charakter bardziej kolekcjonerski. I tutaj wchodzimy w to, co mi się wydaje, no, co to no, no, może no. być. Bo ja mam teorię taką, że po prostu Egmont wybierze najbardziej klasyczne klasyki z Batmanem, typu Rok Pierwszy, Powrót Mrocznego Rycerza i inne, naj najsłynniej... inne najsłynniejsze historie z Batmanem. Strasznie się boję Batman Hash, bo to jest zawsze brane pod kątem jakiejś niesamowitej klasyki i nienawidzę tego komiksu. W każdym razie wydaje mi się, że Egmont weźmie te takie największe klasyki z Batmanem i wyda je w jakiejś super duper właśnie ekskluzywnej, e, ekskluzywnej wersji i mi się wydaje, że to mogłoby być na przykład w wersji Absolut, <śmiech> czyli WOW, albo w wersji, ale to już bym autentycznie chyba w gacie zrobił ze szczęścia, pomijając fakt, że pewnie nie byłoby mnie na to stać, ale jakby wydali w wersji Noir czyli tej takiej DC-owej odpowiedzi na Artist Edition, mhm. to, to już w ogóle byłoby coś mega niesamowitego. To jest chyba tańsze niż Artist Edition. Tak, tak, bo to jest taki bieda artist, ale no myślę, zainspirowane wyraźnie. Myślę, że prędzej bym się spodziewał e, Noira e, niż bezpośrednio e, Absoluta. Bo jednak Absoluty to jest taki kosmos wydawniczy. No właśnie, a to ma być ekskluzywne, limitowane, no to jak nie, jak nie, jak tak, panie Fertku. <grystanie> no, zobaczymy. Tak, zobaczymy. Początek nie lipca. Jak to będzie hasz warto. No e. Chyba, że wydadzą jakąś super duper ekskluzywną wersję trylogii m m Powrót Mrocznego Rycerza, to o. To by dopiero... <grystanie> to by dopiero było straszne. No. Mm. No, chyba już lepiej Hasza przeczytać. Ja sobie niedawno y, na. Dalsze, bo powrót lubię, mm -hmm. a, ale dalej. No, ale jest po, po, powrót Hasza to Poldini, prawda, robił, więc tam to musiałoby się udać. Natomiast ja tak w ramach <taki> takiej głupiej ciekawostki. Coszkolwiek Poladiniego mogliby wydać. O, to. No, to kompletne by... komiksy Poladiniego. Tak, to by było coś. Natomiast te, tak w ramach takiej głupiej ciekawostki była niedawno weekendowa promocja na Tom komiks i tam wziąłem za bodajże 14 zł były te Dark Knight 3 coś tam, coś tam eee, Master Race, Master Race? I w tej edycji super duper limitowanej kojarzysz takie te zeszyty nie. w twardej oprawie oni a, wydali nie, i stwierdziłem, nie. że a za 14 zł zobaczę sobie jak, jak to, jak to Musiało głupio wyglądać, jeszcze przesyłki nie dostałem, ale pewnie coś powiem jak się, jak się ukaże. W każdym razie no, czekamy na początek lipca, lipiec zaczyna się kalendarzowo już jutro. Przypominam, nagrywamy ostatniego czerwca, więc em, zobaczymy co tam ciekawego Egmont zapowie. Ja w każdym razie wstępnie się jaram tąże informacją, natomiast zdecydowanie, chociaż nie, z drugiej strony muszę powiedzieć, nie, nie każdy się ze mną pewnie teraz zgodzi. DC niedawno ogłosiło, że od przyszłego roku nie będzie pierdyliarda imprintów w, ramach imprintów w ramach imprintów DC i po prostu od przyszłego roku wszystkie komiksy będą miały prawie jedno i to samo logo, tylko to Black Label tam gdzieś zostanie, ale Black Label nie będzie imprintem w ramach wydawnictwa, tylko będzie tak zwanym oznaczeniem wieku. Chodzi o to, że od przyszłego roku komiksy DC będą oznaczane jako DC Kids i to będzie dla y, czytelników 8 do 12 lat. Tam pewnie będą się ukazywały te inki i zoomy, które były niedawno zapowiadane. Ma być po prostu DC, czyli historie z głównego uniwersum, jakieś tam elseworldy sporadyczne, ale generalnie od 13 do 17 lat grupa docelowa. <śmiech> Kto tam ma tyle lat i to czyta? No i ten Black Label ma być y, od 17 roku życia wzwyż. Do, do Black Label mają trafić m.in. komiksy z Sandman Universe, a to oznacza, i to jest właśnie klucz tej całej informacji, że Vertigo zostanie zamknięte po 27 latach istnienia. 7? Czekaj, nie, oni zadebiutowali w styczniu 93, więc to będzie 26 lat. pełne i DC zamyka Vertigo Jezu, i no. Ale ja stary jestem, tak po... to... Do, do tej pory mnie prześladowałem. Ale jak... powiem ci szczerze, że jak sobie sprawdzałem, kiedy to Vertigo w zasadzie zostało otwarte, ja byłem mega zdziwiony, że ja już żyłem, kiedy Vertigo się pojawiło. Ja byłem święcie przekonany, że to jest 80. któryś rok. Jestem dalej mega zdziwiony, jak ktoś mówi, że ma 18 lat, a się urodził w 2001. To to, to, no to jest, jest najgorsze. A wiesz, jak wiesz, jakie wiesz jak ja się czuję, kiedy oglądam mecze piłkarskie? I okazuje się, że gdybym był tam na boisku, to byłbym na najbardziej doświadczony ze wszystkich, prawdopodobnie. No ale ten, ale chodzi o, o zamknięcie Vertigo, imprint, który przez lata, lata stał e, no, na bardzo wysokim poziomie i był swoistym takim synonimem tego, co mo można zrobić dobrego w komiksie amerykańskim. No, ale to też było kiedy, kiedyś. Było tak, Vertigo tak. w ciemno, a teraz. Tak, już... Do tego myślę, że zaraz będziemy, zaraz tylko właśnie chodzi o to, że przez ostatnich parę lat, na ostatnich parę lat, dwa lata Egmont dość mocno ruszył z tym Vertigo, nawet było w, w ubiegłym roku na Perkonie. Był taki katalog ko kojarzysz ten, tych <śmiech> jedynek? Nie, no. Tak, tych jedynek, które później na, na Perkonie rozdawane za darmo, później na każdym kupan komiks innych jełdach komiksowych można było to znaleźć w naprawdę dziwnych cenach. Swoją drogą ja pamiętam, że miałem chyba z 10 sztuk tego na perkoni i po prostu no, tak rozdawałem ludziom i bierzcie i cieszcie się jaki, jaki biznes mi przeleciał koło nosa. No. Każdy tak by sobie domek kupił. No mogłoby tak być. Niemniej Mniej no. ale zawsze jakiś. Zawsze nie? domek. Wa ważne, że mój. Jeszcze będzie podatek na liczy. Tylko od czego? Niemniej Egmont od, paru, od kilku lat wznawia no, no, te rzeczy z Vertigo najbardziej klasyczne, bo to naboi Hellblazer, Doom Patrol, Prometea, e, kaz Kaznodzieja, Transmetropolitan. No, no masa tych komiksów, czekam na ogłoszenie DMZ, bo powinien w końcu to zrobić. I mamy teraz. Dużo... O, to, Zawsze. To, to, się, to się nie doczekamy, chyba że sięgną po tą głupią serię od Garta Enica, ale... To nie, nie, nie. To, to, to cofam. Hmm? Razie... Baśnie przecież, nie? Sa Sandman oczywiście i te wszystkie spin-offy Sandmana No, Sandman, no, no i on... nie? Tak. tak. Powiedzmy, że nowszych rzeczy z Vertigo. Tak, tak, tak. jest. Ła Łasuch, Northlanders, ludzie, ludzie północy. No, no masa tych fa fajnych, naprawdę rewelacyjnych komiksów no, ukazała się pod szyldem Vertigo. I wszystko się rypło mniej więcej w 2013 roku, kiedy Karen Berger ogłosiła, że odchodzi. Mhm. Znaczy, wszystko się zaczęło rypać już wcześniej, kiedy Didio i... No, Dandy Dildo to jest... Kie, kie, ogóle... kiedy, kiedy stwierdził, że a, weźmiemy sobie Swamflinga, Animal Mana, Hellblazera, przeniesiemy do głównego uniwersum, a Vertigo hm, walcie się, nie? To był, to był już taki pierwszy symbol, że coś tam się dzieje niedobrze, później Karen Berger odeszła. No i to był taki... Dostaliśmy ten taki pierwszy restart Vertigo, czyli premierę 12 serii. To, to miało miejsce w 2015 roku. Mamy rok 2017 i z tych 12 serii nic nie zostało. Najdłuższa to był Lucifer i Lucifer przetrwał 19 zeszytów. Gdzie kiedyś, bo wyczytałem sobie o Vertigo ostatnio parę rzeczy, Kiedyś e, seria skasowana po 16 numerach w Vertigo była u, u, uznana za porażkę mhm. i tutaj mówię o Kit Eternity, natomiast w dzisiejszych czasach, jak ktoś z Vertigo dotrwa 16 numerów, to jest łoo. Powiedz mi tylko, bo y, mam problem z umiejscowieniem sobie tego czasowo, czy seria Sheriff of Babylon? 2015. Okej, okay. to było fajne. Tak, ta, w tym pierwszym takim relaunchu no, od, no. od Vertigo, gdy ukazało się te 12 pozycji, tam było kilka fajnych pozycji, bo było i, i Jacket, i Art Ops. O Art Ops mówiliśmy o, w tak, podcaście. Art, art ops było bardzo była ta seria od Gail Simon, która ja oczywiście teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa. Clean Room, o. Było Unfollow, był Sheriff of Babylon, była jedna z ostatnich rzeczy zrobionych w życiu przez Darwina Kuka. I to było Twilight Children, to była miniseria, bardzo fajna. Tam pokazało się dużo fajnych rzeczy. No ale co, no oczywiście 2015 rok to był moment, w którym wystartowało DCU oraz wystartowała właśnie ta, ta odświeżona linia Vertigo, a ponieważ DC kompletnie nie umie marketing, to jedno i drugie zostało położone po roku praktycznie, nie? No i przez dłuższy czas Vertigo się ukazywało, bo coś tam się ukazywało, jakieś, jakieś tam po 3-4 komiksy miesięcznie. Ja się nawet swego czasu tak śmiałem, chociaż to raczej śmiech przez łzy, bo e, najlepiej sprzedającym się komiksem Vertigo pomiędzy 2015 a 2018 był komiks o Batmanie. W pewnym sensie, bo chodzi o Dark Knight True Batman Story: Poladiniego, Eduardo Riso. E, I to Vertigo tak dogorywało, dogorywało. W, w tym roku e, pojawiła się informacja, że dajemy Vertigo jeszcze jedną szansę. Wróć, to nie było w tym roku, to było w zeszłym roku. No i ogłoszono The Sandman Universe oraz siedem nowych autorskich serii, z których dwie zostały skasowane, zanim się w ogóle ukazały, a jedna została skasowana po czwartym numerze, bo scenarzysta został oskarżony o przemoc i molestowanie. Więc to akurat kumam, ale ten moment, w którym Vertigo kasuje swoje komiksy przed ich premierą, z powodu tego, że ktoś tam gdzieś tam w internecie napisał, że to go obraża i mu się to nie podoba, ja w tym momencie stwierdziłem, dobra, zamknijcie to Vertigo w cholerę, bo po prostu tylko masakrujecie święte logo, Le tak No to, to prawda, bo to była kwestia już od, odłączenia wtyczki, nie? nie, nie niektóre hmm. rzeczy powinny e, odejść w falę, i Vertigo dało nam mnóstwo, mnóstwo komiksów wprowadziło bardzo dużo, dużo brytyjskich scenarzystów do amerykańskiego komiksu, dzięki któremu udało się to w ogóle czytać? Tak, Karen Berger osobiście, można powiedzieć, jest współwinna temu, bo ściągnęła do Stanów Nila Gaimana, Granta Morrisona i czy Petera Milligena, więc no wow. Mhm. tam Warren Ellis i niektórzy inni Brytyjczycy już byli, powiedzmy Alan Moore już by byli w DC w okolisach, no ale Karen Berger jeszcze dorzuciła do tego kilka naprawdę mocnych no, nazwisk. To, to, to prawda a dodatkowo uh, ale średnio na przykład to Burger Books w Dark Horse sobie uh, radzi, nie? W sensie istnieje ale no. mm, powiem tak komiksy dwa, które przeczytałem z Burger Books są spoko tak, tylko ty, ty, tylko ty, ty, o nich kompletnie się nie słyszy, no, bo, bo w obecnych mediach komiksowych w USA, jak coś nie jest z Marvela albo z DC, to o tym się nie pisze. Pewnie jak będzie 10, to wtedy będzie można usłyszeć, bo zrobią top 10 najlepszych komiksów z Burger Books. No, te, jest, jest opcja, że na Newseramie coś takiego się pokaże. No, na cbr też, bo to też oba... Niedawno widziałem już... na no, oh. top 10 najlepszych filmów z X-Men, bo w sumie jest 10, więc, więc czemu nie? Więc trzeba je ułożyć od 10 do 1, nie? No to to jest logika. I klikaj, klikaj, klikaj. i Reklamy, reklamy, reklamy. Super. Ach, kocham, kocham tam zaglądać każdego dnia. No to, to jest ogólnie największa paranoja, która się podziała ze wszystkimi tymi e, portalami komiksowymi, że, że nie da się już tego czytać. Że jest pisane pod kliknięcia, że jest pisane pod clickbaity. Dalej wszystkim serdecznie polecam. Jest taka e, strona na Facebooku, która się nazywa Stop Clickbait. E, anglojęzyczna i oni udostępniają artykuły, które są clickbaitowe e, w stylu. O, zobacz, ile razy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, i w tytule ich posta jest odpowiedź, że nie musisz czytać. To, to, to, to znaczy, nie musisz wiesz, klikać i mm -hmm. kiedyś nawet pisali, że e, no, 43 oszczędziliśmy wam, 18 kliknięć, nie? <śmiech> <śmiech> czy, czy coś takiego. Okay. To, to jest straszne i niszczy, i, i wydaje mi się, że. E, Trochę pochodną, pochodną tych czasów yy, i takiego działania jest to, dlaczego vertigo się zepsuło. Yy, ponieważ, podobnie jak mam często z grami wideo, yy, Zajawka stała się yy, tabelkami i słupkami wyników dla yy, inwestorów i to już po prostu nie, nie jest w żadnym wypadku to, to samo. I ważne było, co się sprzeda i czy kogoś nie obrazisz w internecie i tak dalej. E, Ależ mi się płakać przy kontrowersjach co do cyberpunka 2077. Czy jaki tam matysk? są jakieś kontrowersje. No pewnie, bo, bo w zajawce gdzieś tam w z tyłu na ekranie było widać jakąś futurystyczną reklamę, gdzie była kobieta z pindolem i, i o jejku straszne no tak, a też gdzieś tam wyczytałem, że jedne, jedna z frakcji czy jedna z gangów w tej grze tam się nazywa jakoś carpet crunches jakieś, jakieś zwierzęta, coś tam nie, nie, nie, nie, nie, nie przypomnę sobie teraz dokładnie, ale że ten gang jest złożony prawie w całości z czarnoskórych i że to jest rasistowskie nie? ja mówię, wow Naprawdę, po, nie wiem, 25-sekundowej zajawce, z czego 24 sekundy zajął Keanu Reeves, no, szacun wy, wyciągnąć coś takiego, ale ja tam... jestem pod wrażeniem. P teraz e, powinien powstać jakieś e, dzieło literacko-komiksowo-filmowe, w którym ktoś w internecie e, wszystko. cofa się w czasie i zarzuca czarnym panterom, że są rasistowskie. Znaczy w pewien sposób, no nieważne, ale w, w, wiesz o co chodzi, że, jest, że są czarni, że są pantery. No tak, tak, to, to jest obraźliwe, ja się teraz poczułem obrażony i i, foch, i w ogóle. Natomiast Vertigo od stycznia 2020 roku oficjalnie przestaje istnieć. Z tego, co zostało już potwierdzone komiksy z Vertigo, będą się dalej ukazywać ten, właśnie te wznowienia klasyków, czy te wydania zbiorcze tych ostatnich serii, o których chociaż American Carnage akurat było bardzo fajne, to muszę powiedzieć, miniseria 7 czy 8 zeszytów, to, to był bardzo fajny tytuł z tych, z tych nowych. W każdym razie w przyszłym roku mają się ukazywać wydania zbiorcze tych, wiadomo, klasycznych serii plus, plus tych ostatnio wydanych, jeszcze z logiem Vertigo na, na grzbiecie, żeby ludzie tam nie wiem, nie byli niezadowoleni z tego powodu. Andrzej pewnie potwierdzi Ex Machinę z trzema różnymi logami. Miał swego czasu? To, było, to była Ex Machina, prawda? Mm, Ex machine mam chyba przesuniętą y, w górę. Aha. W pierwszym tomie. Czekaj, bo gdzieś słyszałem taką, taką historię, że jakaś seria czy to była Astro City? które ukazywało się w wydaniach a, zbiorczych. Astro City to wychodzi od zawsze. Tak, tylko Astro mnie, City więc... wydania zbiorcze miały najpierw logo Wildstormu, później miało logo DC, a później miało logo Vertigo na wydaniach zbiorczych, więc o, no, wesołe rzeczy. Niektórych to strasznie boli, ale od 2020 Vertigo, chociaż oficjalnie umiera, to jednak te logo jeszcze się będzie pokazywało na komiksach. Z tego, co mi wiadomo, rzeczy z EOTEG z tego imprintu, będą też dalej się ukazywały z logo klasycznego. Vertigo, więc to tak do końca nie zniknie, ale no ja tak podsumowując, pomimo tego, że naprawdę bardzo lubię te komiksy, które tam się ukazywały i moja półka pełna, coraz bardziej napełniona tymi wydaniami o Tegmontu, które ostatnio się ukaz ukazują, to tylko potwierdza, ale z drugiej strony jednak się cieszę, że Vertigo zostaje zamknięte, bo po prostu to, co od okolic 2013 roku dzieje się z tym imprintem, to jest po prostu najpierw masakra, a później tylko próba reanimacji trupa. Więc e, wolę zapamiętać Vertigo jako ten imprint, który dał mi naprawdę dużo frajdy i kilka naprawdę znakomitych komiksów, kilka, kilkanaście znakomitych komiksów, a nie jako jakąś popierdółę, która się boi wydawać rzeczy, bo ktoś z piwnicy zakrzyczy, że mu się nie podoba. No, to prawda. Ale to już nawet przysadzę się, Bali, nie? Tak, tak. Ponieważ ktoś wpadł na pomysł, że powiedzenie Brianowi, Wonowi, że jego seria... Mm -mm która, pomijam to, że jakby im, im więcej Wona przeczytałem, tym strasznie doceniam jego pomysły na scenariusze, bo są naprawdę fajne i są fajne te historie, ale one się rozjeżdżają w czasie. Yy, I On ma to do siebie, że fajnie zaczyna, a kiepsko kończy. Tak. Bo, boję, się o, King. boję się o ostatni Tom Paper Girls, który niedługo się ukaże. No osaga się nie boisz? Saga już się rozjechała dawno, a to dopiero w połowie jesteśmy. Bo tak było z y chociaż, Znaczy, wci Wciąż nie? bardzo lubię. No i ja wiesz, Y, y, y ostatni z mężczyzn te też bardzo lubię, ale końcówka jest taka trochę. O, no coś tu się podziało. Ex Machina, O coś tu się podziało. A ja akurat zakończenie Ex Machiny lubię. E na pewno jest lepsze niż y e ale no, ale te history są fajne. Szczerze, hmm. bardziej mi się to podoba niż, niż na przykład 100 naboi, które jak sobie przeczytałem... O, końcówka latach... 100 naboi to mnie, to mnie bolało. A, no, no nie, nie, nie, nie, nie było najlepiej. Ja, ja przy 100 nabojach osobiście uważam, że Brian Azarello nie powinien się tak kurczowo trzymać tego, że, z, że zrobi 100, 100 numerów. Moim zdaniem ta seria spokojnie mogłaby się zamknąć Na 60 i nic wielkiego by się nie stało no, Ale dobra Zakończmy już wątek Vertigo Jeszcze dodam taką ciekawostkę Nie wiem czy mignęło ci to Gdzieś ostatnio DC zapowiedziało z jednej strony Że wszystkie imprinty zamykamy w cholerę I w ogóle I dwa dni zapowiedzieli imprint. Tak, I trzy dni później się okazało, że Joe Hill Którego powinniście kojarzyć jako Twórcę serii Lock and Key I przy okazji jest synem Stephen Kinga ale to tak, jakoś się tak zdarzyło. On będzie odpowiedzialny za nową linię komiksów i tutaj nie pada słowo imprint, tylko linię. Linia komiksów z gatunku horroru, która od tej jesieni zacznie się pojawiać w ramach DC Black Label. I Hill House Horror, Hill House Comics, przepraszam, zostało na razie zapowiedziane jako cykl pięciu, pięciu komiksów i tutaj mamy takie tytuły jak Basket Full of Heads, jest scenariusz Joe, Joe, Joe Hill, rysunki Leo Max. The Dollhouse Family, tutaj ciekawy zestaw twórców, bo mamy Majka Carrera i Petera Grossa, czyli ludzi odpowiedzialnych za Lucyfera. Leo Max brzmi w ogóle jak. Czy e... to jest chyba jakiś, jakiś Włoch? Aktor porno. Leo, to jest jedno słowo: Leo M-A-C-S. Możesz, możesz tam sprawdzić. A, nie Max, jak M-A-X. Nie, nie, nie. The Low Low Woods tutaj będzie scenariusz Carmen Maria Machado i rysunki niejaki Dani e, znaczy po prostu Dani e, Daphne, Daphne Bern, rys, scenariusz Laura Marks i Kaylee, jo, e, rysunki Kay, Kaylea Jonesa e, i jeszcze jedna seria Joe Hilla która będzie się nazywać planch i na razie rysownika nie podano każdy no, razie... to są zarąbiste te e, rysunki Maxa. okej okay. Jakbyś tam mógł, nie wiem, mi pokazać na, do, do mikrofonu, jak to wygląda? Już pokażę. W każdym razie mamy tutaj pie, zapowiedzianych pięć tytułów. No, faktycznie, wyglądają nieźle. I każda z tych serii jest zapowiedziana jako seria ongoing, chociaż ja osobiście tego nie widzę. Wydaje mi się, że będzie. będą to raczej miniserie, No ale spoko horroru akurat w DC też trochę brakowało. Hmm. Swoją drogą, nie wiem, czy odnotowałeś taki fakt, podejrzewam, że przy twoim zarobieniu to raczej nie, ale Janka niemal wróciło. Albo lada moment wraca, bo zapowiedzieli trzy... To chyba, chyba wraca, coś, coś tam widziałem. Zapowiedzieli trzy tytuły, jedna to jest kontynuacja Doom Patrolu, jedna to jest rzecz pisana przez brata Gerarda Weya i trzecia, to tam w sumie mi tam nie mignęło, ale generalnie jaranko. No i zamykamy, myślę, już temat Vertigo jeszcze, i DC ogólnie, tak myślę, że... Nie ty... wiem, czy Leo Max czegoś z Dylan nie robił, mm -hmm. no, ale to Włoch to chyba musiał. No to jest niewykluczone. Jeszcze tylko tak dopowiem, że, zamykając może na temat, że y, pomimo tego, iż tych komiksów superbohaterskich z DC i Marvela ja naprawdę coraz mniej czytam i to jest już chyba na palcach jednej ręki można policzyć te wszystkie tytuły, ale powiem tak, że DC w dzisiejszych czasach dalej wygrywa dla mnie z tym Marvelem z powodu tej różnorodności oferty. Bo w Marvelu kompletnie nie ma nic dla mnie w chwili obecnej, bo tam jest albo Super Hero, albo Conan, albo Gwiezdne Wojny, a Conan to w zasadzie i tak jest już prawie w uniwersum Marvela, więc w sumie też Hero. Natomiast w DC no jest, jest oczywiście klasyka. Póki co mamy jeszcze Wildstorm, jest Young Animal, jest jeszcze Vertigo póki co. Są te rzeczy z Black Label, które są takie dość inne, mimo wszystko tam nawet ostatnio została zapowiedziana seria, która będzie takim czystym, niezwiązanym z żadnym superbohaterskim uniwersum fantazyjnym. i też, też zapowiada się całkiem nieźle. Są rzeczy dla dzieci, Ink, Zoom, które jeszcze się nazywają, Ink i Zoom. Za zamówiłem sobie ostatnio Dear Justice League, które się pokaże we wrześniu, a widziałem też zapowiedź takiej niejako kontynuacji, która będzie... Dear Villains, jakoś tak? Mm -hmm. I mówię, ja, kurczę, spoko, nie? Co, coś tam e, ludzie od Tajni Titans robią, nie? Czyli Art, Baltazar i Franco. I Franco. Mm -hmm. e, widziałem jakąś rzecz, która będzie niejako kontynuacją Lil'Gotham. Jest... O, Lil'Gotham było fajne, zapomniałem prawie o tej serii. No, tam, tam znaczy, jest... Ogólnie tam wychodzą naprawdę ciekawe rzeczy i, i zróżnicowane, tylko ciągle coś idzie nie tak. Tak. I, i, i, I nie to jesteś jest w stanie namierzyć, co tak naprawdę, co DC robi źle. Znaczy, domyślam się, co DC robi źle. Trzyma tam Dana Didio, który jest idiotą. E, I wszyscy wiedzą, że powinien. A jego zastępcą jest Jim który też jakimś wielkim, prawda, biznesmenem nie jest. Nigdy nie był. No. E, wszystkim powinien się zająć raz na zawsze Dan Dio I. Skupić się tylko na pisaniu. Więcej Jacka Kirbygo mniej stanali w komiksach. No i tym optymistycznym akcentem może przejdźmy do komiksików. Dzisiaj mamy ich przygotowanych aż 7 z czterech wydawnictw. zaczniemy od czegoś, od Kabum. Kabum, kabum. I to jest komiks, o którym wspominaliśmy już też przy okazji premiery serialu w 80. odcinku podcastu. Tak, dokładnie. Tak jest. Więc y, pewnie już się domyślacie, że chodzi o Umbrella Academy o którym wspomnimy po raz kolejny. I wcale go nie widać na miniaturce. Dokładnie. E, po, ponieważ e, niedawno ukazała się wreszcie polska wersja na szlamfestie? Nie, nie, nie, wcześniej. wcześniej ja już tam Nie ogarniam co Z kiedyś. się szlamfestu to ja się ją przywiozłem. Tak, jest taka opcja. Niemniej e, Gerard Way, Gabriel Ba i e, nie, nie wiem z jakiego powodu byłem święcie przekonany, że to się ukaże w wersji twardookładkowej w Polsce. Nikt nie wie czemu tak byłeś przekonany. Ja też, ja też sam dokładnie nie wiem, więc, więc można powiedzieć, że faktycznie nikt tego nie wie. No, ale gdy, gdy ten komiks trafił w moje łapki i zobaczyłem fajną, mi mięciutką okładkę, cena okładkowa tutaj jest 65 zł, może się wydawać dość duża, ale też komiks nie jest taki objętościowo jakby to powiedzieć, skromny, jak niektóre rzeczy z Marvel Now czy z DC odrodzenie. Więc to nie jest tak, że ta cena okładkowa się wzięła z jakiegoś kosmosu. No i co? Myślę, Zaczyna że... się też na pewno z wielkości nakładu, który jest. No, no jest jaki jest. Nie wiemy, jaki jest nakład. Nie na my... pewno mniejszy niż non-stop jakby on to owszem. Tak, tak mi się wydaje, ale to już są rzeczy... E które możemy tylko i wyłącznie przypuszczać. O komiksie, tak jak już było powiedziane w 80 odcinku e, wspominaliśmy, ale dzisiaj tak sobie pomyśleliśmy, że z okazji tej polskiej premiery warto sobie tak jeszcze raz porównać serial i komiks. Teraz, kiedy mamy już wszystko w łapach i wszystko w oczach obejrzane, e, kiedy sobie odświeżyłem ten komiks właśnie teraz w polskiej wersji językowej, to jeszcze mocniej rzuciło mi się w oczy to jak serial mocno jednak się różni od, od komiksu, bo wcześniej nie wydawało mi się, żeby te różnice były aż tak potężne, no, a tymczasem okazuje się, że faktycznie komiks jest takim powiedziałbym bardziej skondensowanym akcyjniakiem Serial trochę mocniej się skupia na postaciach, rozwija te postacie, jakieś relacje między nimi, bo na przykład, nie wiem czy to jest spoiler, podejrzewam, że raczej nie. Ale po... minęło już tyle czasu, że kto no... miał obejrzeć, to pewnie obejrzał. No wiesz, pamiętaj co mówiliśmy wcześniej, nie, niektórych dziwią rzeczy bardzo często, a obrażają jeszcze szybciej. Na przykład byłem dość mocno przekonany, że w komiksie postać Wani jest troszeczkę mocniej przedstawiona. Nie wiem dlaczego tak było, ale to już jak ustaliliśmy, ja wielu rzeczy nie wiem, dlaczego mi się coś wydaje. Natomiast po powtórnej lekturze komiksu okazuje się, że tej wan jest w sumie bardzo mało. Klausa jest jeszcze mniej. W komiksie Klaus był jedną. 5 też jest jeszcze mniej. Tak, tak. Klaus w serialu był jedną chyba z najbardziej eksponowanych postaci. Zresztą jedną z dwóch naprawdę fajnie zagranych w mojej ocenie. Wydaje mi się, że w komiksie drużyna jest postacią po prostu. E, natomiast w serialu jest rozbita na e, osobne wątki. Mm -hmm. e, dzieci, plotki, która w ogóle właśnie nazywa plotka w serialu, nie? Czy oni tam się oni... rumor? To znaczy, tak, tak, no ona, je, ona jest tam w serialu. Znaczy, czyli postać jest, tylko chodzi mi o to, czy jej imię jest. E, oni generalnie swoich w swoich, pso... też nie pojawia, w swoich, nie, swoich nie, pseudonimów kogo? nie używają w serialu za bardzo. Czasem jako taki, oh, oh, tak, smaczek tak. się pojawił w tak, Pamiętamy, pamiętamy i o tym, no tak. Kraken na przykład chyba nie był nazwa, ale tutaj wiesz, no, nie czy nie... nie ma też o tym, że jego specjalną umiejętnością jest nurkowanie. No nie, akurat nie by nie, nie było. I oddechu na długi czas? Tak, to była jego specjalny umiejętność. Mm. No w serialu też przede wszystkim nie ma akcji w Paryżu, którą, za którą tak naprawdę ukochałem sobie komiks, bo gdy pierwszy raz przeczytałem... I scenę otwierającej. Tak, gdy... oj, to też było bardzo spoko. Ale, ale powiem także że scena z oszalałą, e, z oszalałą wieżą Aisha, która uciekła z Paryża koniec końców i no mówię, Jezus wariat, czemu tego nie było w serialu? Pewnie z powodów ograniczeń budżetowych i ogólnie Pewnych rzeczy, które bardzo mi się podobały w komiksie, w serialu, niestety nie uświadczyliśmy. Ale wiesz, to też jest kwestia... Ale to też w że, drugą stronę działa To bardziej zadziała w komiksie, mhm. moim zdaniem, niż, niż w serialu. Eee, trochę skrajny przykład, ale tak samo końcówka filmu Watchmen eee, z wybuchami, a nie z wielkim potworem w kształcie mózgu z mackami i okiem. Jestem w stanie zrozumieć, czemu taka decyzja została podjęta. Tak, ta, no... Tak, ja, ja tutaj właśnie chciałbym podkreślić, że pomimo tych wszystkich różnic pomiędzy komiksem a serialem, to nie jest tak, że coś mi się podoba bardziej, coś mi się podoba mniej, bo powiem szczerze, że mi się i Umbrella Academy w wersji komiksowej i w wersji serialowej podoba, podobała jak najbardziej, a ponieważ no, wspominałem o tym często w podcaście, ale przypomnę po raz kolejny, ja bardzo lubię, kiedy adaptacja nie jest sztywna. Że mamy komiks i lecimy strona po stronie, strona po stronie, a czegoś no, takiego wręcz po prostu nienawidzę Ekranizacje są najgorsze mm? Bardzo lubię, kiedy rzeczy są jakoś rozwijane, jakieś wątki są dodawane, jakieś wątki są zmieniane Co prawda nie zawsze to działa, patrz, Batman rok pierwszy animowany Oh my god Nie, nie, nie, nie, rok pierwszy, przepraszam, zabójczy żart Oh my god, to było straszne ten wątek z Batgirl, który został tam dodany Ale wiesz co było dobre? Co? Batman, żółwie ninja. Oj tak, tak, bardzo. Ojej, ojej to było... No to było mega... my ja, do... w ogóle tego do rozpiski nie wpisaliśmy? Nie mam zielonego pojęcia, ale możemy zaraz do tego... To przyjść. po Umbrella Academy Tak się. jest, możemy zaraz do tego przejść jak najbardziej. Ale jeszcze co, co do Umbrella Academy. Zarówno komiks, jak i serial mi się podobają. O, za, obydwa te produkcje, produkty, jakkolwiek to nazwać, z trochę innych powodów. Komiks bardzo lubię za za to, że jest właśnie taki intensywny, bardzo mocno w stylu klasycznego Vertigo, bym powiedział. Zresztą Gerard nie nieraz podkreślał, że on się twórczością Granta Morrisona dość mocno inspirował. No to z kilometra widać. Tak, ale... tak, i to z kilometra widać i czuć, i to jest fajne. To jest ten fajny Morrison tutaj jest taki ujęty. Tak, to jest ten fajny Morrison i jest to taka fajna inspiracja. To nie jest kopiowanie hmm. Granta Morrisona, tylko czuć po prostu... Ten sam klimat, yy, który jest u Morrisona. Tak, a później właśnie Gerard Way, kiedy przejął Doom Patrol, no to tam jeszcze mocniej czuć właśnie te inspiracje Morisonem y, i tam też bardzo fajnie to wyglądało natomiast serial Umbrella Academy który uważam, że jego największą wadą jest to, że miał 13 odcinków czyli standardowo, standardowy Netflix i tak mi się podobało, bo właśnie te postacie które zostały rozwinięte ja jestem, przynajmniej patrząc po internecie i komentarzach, które się pojawiają, jestem w dużej mniejszości, jeśli chodzi o postać Vanny w serialu bo mi się mega podobało to jak jak Kitty Pride. Jakkolwiek aktorka się nazywa, oczywiście musiałem teraz zapomnieć. Um, no, no nieważne, wi wiadomo o kogo chodzi. Um, Ellen Page, dziękuję. Um, no to um, ja nie ma spraw. Nie sprawdziłeś nawet, ale, ale zainspirowałeś mnie do tego, żeby sobie przypomnieć. No to bardzo mi się podobało to jak zagrała tą chodzącą depresję w tym serialu i to było dla mnie mega spoko, bo w komiksie to jest takie pstryki i wanie zła. A w komiksie, a w serialu to mega, znaczy no może nie mega fajnie, ale w, w bardzo przyjemny, jak dla mnie sposób to przedstawiono. No właśnie ten rozwinięcie wątku Klausa i rozwinięcie wątku w komiksie Klaus nie ma wątku, można powiedzieć, no po prostu tam jest. A tutaj... No yy, yy. w, w ogóle to, że yy, komiks horrora yy trochę pokazuje, natomiast to, że w serialu ten horror w sumie może będzie postacią w drugim sezonie, mm -hmm. bo Klaus go widzi e, cały czas, to też, też, jest, też jest ciekawe. Tak, i też bardzo mi się podobało w serialu to, że ten pierwszy sezon on, y, pomieszał wątki z pierwszego i z drugiego tomu Umbrella Academy, a to o czym się zapewne przekonacie, jak wydawnictwo Kabum wyda ten drugi tom w Polsce, no ale zrobili to w taki fajny sposób, że no jeżeli oglądaliście i komiks i serial, to zauważycie zapewne które, które wątki się tam przenikają, zwłaszcza w drugiej połowie serialu to jest dużo rzeczy z drugiego tomu już, no ale wciąż jest to dla mnie taka przyjemnie skonstruowana, fajna historia, serial przy, przy którym siedziałem, oglądałem i powiedzmy nie robiłem sobie pauz co 15 minut, żeby sprawdzić co tam w internecie bo tak mnie to interesowało no ale mogły być troszeczkę krótszy Natomiast jeśli chodzi o polskie wydanie komiksu, to myślę, że obaj się zgodzimy, że jest to fajny komiks. bo Jak najbardziej warto dać mu szansę i, i kupić. Tak jak już wspomniałem, miękka okładka, 65 zł, cena okładkowa. Na stronie Kaboom oczywiście tani i na innych różnych sklepach komiksowych. Także więc nie zastanawiajcie się dużo, dajcie szansę temu komiksowi, jak i wydawnictwu, które spełnia swoje obietnice. Tak. I, a swoją drogą wiesz, czego się dowiedziałem o Klausie? Bo nie wiem, czy ja to e, przegapiłem, e, czy nie. Klausie oczywiście wydanym przez Kabum. On był tak e, ładnie złocony, prawda? No tak był. E, I wiesz, że to robiła jedna firma w Polsce, która zajmuje się upiększaniem ksiąg prawosławnych? No nie miałem pojęcia. Ja się dowiedziałem e, właśnie na Szlamfeście i uważam, że to jest niesamowicie... Ciekawa opcja i teraz jeszcze bardziej mi się ten komiks podoba, wydawniczy mm. jak, jak mam go w ręce, no, bo to złotko okay. się nie ściera. No nie, nie, jest, jest bardzo, bardzo fajne, bo no wspominaliśmy chyba w podcaście, że na przykład pan Żarówka z Kultury Gniewu, który, no, brudziła, był, po... który był pomalowany na czarno, na na ten na, e... z każdej możliwej strony, to faktycznie to, to brudziło, a to złotko. Tylko, no nie wiem, na przykład y, y, powinieneś zrobić próbę przeczytania Klausa w 35 stopniach. Zobaczymy, czy wtedy, się, czy wtedy to się nie zetrze. No ale tak, Umbrella Academy, komiks jak, od Kabum jak najbardziej polecamy. Serial, jeżeli nie oglądaliście, też sobie obejrzcie. E, skoro już wspomnieliśmy o Klausie, o, też od Kabum, no to, to też sobie me, mega dobry komiks. Drakule też sobie sprawdźcie, a co? No to nie wszystko sobie sprawdźcie od Kabum, bo na razie lipy nie ma. Natomiast przejdźmy. Bad Country, Krzysiek, też nie wiem, czy w podcaście zrecenzuję, bo widziałem, że tam się rozpisał na ten temat. Tak, tak. Na I... blogu. I to te, te też, też jest spoko komis. No na razie oni, oni nie dali nic, tak... chociaż, do... dobra, ten drugi szedł mi się tak nie za bardzo podobał, ale oprócz tego naprawdę całkiem bardzo fajna oferta i polecamy. Przejdźmy do Żółwie Ninja. Batman, Żółwie Ninja, oddaję Ci głos. Um, Animowany. Tak. Obejrzeliśmy sobie ostatnio, tak. ponieważ... Um... Mieliśmy w zeszłym tygodniu, Jak to był tydzień temu? Mhm. Tak, mieliśmy bardzo dobrą sobotę. Poszliśmy sobie na godzinę do kina. Eee, zobaczyliśmy, że recenzenci nie wiedzą, o czym piszą. Eee, nawet wyczytałem ostatnio, że eee, gorszy od efektów eee, specjalnych jest tylko dźwięk. Co Aha. No dobrze. No, no nie, nie, no. Dość, że... ślepy to głuchy. Nie. No, co tu dużo mówisz, w Fimaxie, z Fimaxa wyszliśmy bardzo zadowoleni. Tak, było bardzo fajnie, a później sobie obejrzeliśmy. Batman żuje ninja ostatnią animację ze Studia DC. Mhm. I było mega fajnie. Znaczy, był, był ten taki. E... To był ten zabawny Batman, ale nie w ten taki dziwny sposób w stylu Breaking Bold, że miecz w pasku mhm. i, i tak dalej. Chociaż były fajerwerki w pewnych momentach, ale bawiliśmy się świetnie. Bardzo fajne dowcipy. Oczywiście, Michelangelo zawsze najlepszy żółw. Mega dużo. się... M miał, miał naprawdę dobre teksty w tym serialu, tak? Jak miał, w tym filmie, no. Tu lekki spoiler, ale to pewnie było w jakichś materiałach, których nie widziałem, w za zapowiadających. Na pewno było. Postaci z DC zostają potraktowani. Uzem, który nie pamiętam jak się po polsku nazywał, e, i mutują w zwierzęta. I Harley Quinn jest tak, tak, z, z, jak ogólnie trochę żygam Deadpoolem z DC. Mhm. E, nawet kolorystycznie to jest Deadpool z DC. Nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. E, tak, tak, tak, czy. Siak, jak żygam już trochę tą postacią, to jak ona się po prostu pojawiała w kadrze z tym swoim ryjem po, po, po zmianie. O, mordą właściwie? Mhm. Mordą. E, po zmianie to, to strasznie, strasznie dużo śmiechu. E, historia. Ogólnie muszę powiedzieć, no. tak, tak wtrącę, że gdy ci złoczyńcy niektórzy zostali powszemieniani w te zwierzęta, to po prostu tak to fajnie pasowało. W przypadku nie, nie, niektórych, no, no Bane na przykład jak się pojawił, śmiałem się prawie tak samo mocno jak przy Batman Ninja, kiedy Bane jako zapaśnik sumo się pojawił. To Batman też Ninja to jest w ogóle 10 na 10. Uwielbiam tą, tą, tą animację. E, tak czy siak fajnie zrównoważona akcja z humorem. Nie oszukuję się, że jest czymś super poważnym i tak dalej, i tak dalej. E, bardzo fajnie wypunktowane niektóre rzeczy przez... E, Chociażby przez Mike'iego, jak sterowce unoszące się bez sensu i tak dalej nad miastem. Bardzo, bardzo dobrze, dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że druga część też, też powstanie. jest może taka mała zachęta, że taka druga część mogłaby ewentualnie postać, powstać. Myślę, że wtedy w drugiej powinniśmy też spotkać Casey'ego Jonesa. Albo kogoś innego z tego, z Ruby w stylu Kranga, albo chociażby Bebop'a i mhm. No Z Batmana to tam jest Ma jeszcze więcej osób, tak. które, które można wybrać. Bo w, w tym filmie animowanym oprócz mhm. Batmana i Alfreda naturalnie pojawia się jeszcze Robin, Damian Wayne i yy, yy, Batgirl, więc tak na przykład pamiętam jak oglądaliśmy ten, ten film się padło pytanie z, czy, z czyjegoś kierunku, a gdzie jest Nightwing, prawda, na przykład. No to tam jest jeszcze dużo postaci do pokazania w, kole, w ewentualnej kolejnej części. mi się mega podobało to, że pomimo tego, że produkcja była dość mocno humorystyczna, jednak te postacie zachowywały się jak one. Na przykład sceny z, przypomnij mi, który to był żółw, między Damianem Wayne'em i... Czerwą, czerwona opaska Rafaello, no to, to kurczę, fajnie pokazali ten taki dość trudny ch charakter. I jak na... zbliżony do Damiana Wajda, Tak, to jak, jak najbardziej właśnie to było, to było, bardzo mi się to podoba, bo w komiksach on raz jest takim totalnym dupkiem, a raz jest taki. ja w, w sumie da się go zaakceptować tutaj w, w tym w tym filmie mi się bardzo podobało to jak ta postać została pokazana no Mikey Angelo no po prostu klasa, ale też oczywiście gdy pojawiał się Shredder i um, Rasal Gul. Rasal Gulgul. gul, gul, gul. No, tak jakby dostał łzem byłby indykiem tak by mogło Króle być jak, apostrofów. jak, jak no. najbardziej no, no to no, generalnie każda z postaci która się pojawiła w tej animacji pomimo tego ile ona mogła trwać półtorej godziny jakoś tak nie, no chyba jakoś tak. Jakoś, jakoś tak to jest dobre określenie długości tego. Mhm. E, no to ka każda z tych postaci dostaje. Nie na swój... tyle długa, żeby się zanudzić, nie mhm. na tyle krótka, żeby czegoś zabrakło. Każda z tych postaci, która się pojawia w animacji, miała te swoje chociażby takie przysłowiowe 30 sekund. Nawet ten jeden moment, w którym się pojawia Gordon, jest bardzo gordonowa scena w tym momencie. No i z drugiej strony też bardzo w stylu Mackie Angelo. No, no strasznie dużo fajnych rzeczy w tej animacji było. Też mi się podobało to, że chociaż DC tutaj klasycznie trzymało się tego, takiego swojego stylu, to jednak na przykład w porównaniu z przywołanym już wcześniej Batman Zabójczy Żart, tam animacja wyglądała strasznie. Natomiast tutaj w przypadku tej, tego, tego filmu, no nie, nie było problemu, przynajmniej tak na, na oko. Może kwestia umowy z Nickelodeonem. No tak, tak też, że, że, że, że nie, nie pozwolili sobie. Fajne były sceny grupowe, które też często kuleją w takich, w takich, momentach. Te dowcipy były naprawdę fajnie napisane. Tak, tak na każdy wiek. W sensie, gdyby to była, gdyby to była animacja, która się ukazała na kasecie wideo, to pewnie chciałbym ją... Ogarnąć na święta sobie. Hmm. A, albo coś takiego. Chociaż z drugiej strony było tam parę takich sytuacji, gdzie było takie łoo, wow, chyba trochę prze, przegieli z ratingiem. Bo było parę takich scen dość krwawych, mieliśmy jakieś łamania rączek, nóżek, tego typu rzeczy. Oglądałeś robokopa? Oglądałem robokopa. <śmiech> <śmiech> e, więc. Klasycznego robokopa, oczywiście. Ale tak, chociaż byłem też na tym nowym i... Tak, ale, o, wie, ale wiem, no, do wiem dobra, o czym mówisz, bo w tym klasycznym robokopie wie, wie, wie, wie, co, mamy... Tak, tak, w klasycznym strzelanie robokopie wie, wie, co. niby film taki, można powiedzieć, all age, a tutaj na początku zabaweczki, mamy... Zabaweczki. Tak, a tutaj na początku filmów praktycznie już mamy postrzał w jajo. Bolesne. <grym> Zawodna scena. E, to, to, tak czy siak, e, dobra komedia. Z, mhm. z, dobra partner... komedia akcji. Dobra komedia akcji z Batman, Żółwie e, Fajnie napisane żarty, nie takie na siłę, jak to no, często się niestety e, zdarzają. Bez niepotrzebnego patosu. E, przyjemna rozrywka właśnie, żeby sobie posiedzieć z ziomeczkami i, i mm. obejrzeć taki film. Ja serdecznie polecam. Świetnie się bawiłem. Tak, ja też jak najbardziej polecam. Nie wiem, czy widziałeś z, zapowiedź Teen Titans Go vs. Teen Titans o, tak, tak, tak, tak. <gry> I podejrzewam, że to, to, to może być Kolejne bardzo fajne Bardzo fajna animacja od Disney Czekamy, no i co wracamy do komiksików Tak wracamy do komiksików Teraz będą dwie rzeczy od wydawnictwa Non Stop Comics Jedna z tego co e, Dowiedziałem się przed nagraniem Jedna taka se, a druga Ewidentnie nie taka se. Zaczniemy od tej moim zdaniem lepszej, Czyli The Gun, Wydanie zbiorcze to drugi Kom Yay. Komiks, którego y, pozwoliłem sobie nie przytargać tutaj ze sobą na nagranie, ponieważ prawdopodobnie pękłyby mi plecy od te tego ciężaru. I wahacz w No, to, to już swoją drogą, to już, już miał problemy z tym, Dlaczego co... Dlatego przy... nie mogę jeździć z krzyżkiem Autem. Ja tego nie powiedziałem. Niemniej, drugi tom degun y, wydanie zbiorcze. Scenariusz, rysunki i całe wszystko, wszystko praktycznie e Eric Powell, tylko tutaj tłumaczenie Pauliny Brighter. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z poziomu tłumaczenia tutaj, jeśli chodzi o panią Brighter, to naprawdę nie można jej zarzucić niczego w kwestii jej tłumaczeń. I tutaj też przy okazji sobie na moment skoczę do Egmontu, bo Promete pani Brighter tłumaczyła, a to jest mega ciężki komis do tłumaczenia. A, w, a wyszła jak najbardziej obronną ręką. W przypadku Guna może nie jest aż tak mm, trudna ta robota, ale... Ale jednak jest to język bardzo y, nastawiony na klimat, nie? Tak. Można I powiedzieć, mieli... w pewnych miejscach nawet mm, slangowy. Ale też mieliśmy wiele przykładów bardzo prostych komiksów, gdzie y, tłumaczenie zostało położone po całości. Nie będziemy może do tego wracać. Niemniej drugie wydanie e, Guna. Tutaj mamy kilka historii. No, kilka historii to jest jakby nie patrzeć komiks. To jest jakby nie patrzeć komiks, który ma 416 stron w twardej oprawie okay. z obwolutą, po, lekko powiększonym formatem i ogólnie. Wow. E, tutaj muszę powiedzieć, że jest kilka takich historii, które. Bo ja nie wiem, czy wspominałem przy ostatniej okazji, bo o pierwszym tomie, tomie Guna też mówiliśmy w podcaście. Nie wiem, czy ja wspominałem, że. Mój, moja, mój kontakt z tą serią polegał tylko na tym, co kiedyś wydał Taurus, a ponieważ ja przez lata, lata, lata sobie wmawiałem, że ktoś to w końcu pociągnie i nie kupowałem oryginałów, to też tak naprawdę teraz przy edycji Non Stop Comics ja te komiksy poznaję na nowo i też pierwszy raz, bo w pierwszym tomie mieliśmy dużo właśnie tych, tych komiksów, które się już ukazały kiedyś w Polsce. Natomiast teraz mamy już nie mogę tego no tak, potwierdzić teraz na 100%. Na teraz, teraz jest już chyba 100% mater premierowego materiału w tym drugim tomie. Nawet jeśli nie, to dla Ciebie tak. No, dla mnie na pewno. I, i y <śmiech> przepraszam, że tak harczę coś. Coś mi <śmiech> dzisiaj od rana pomimo tego upału coś doskwiera. Niemniej ten materiał, który jest w drugim tomie, tam się pojawia kilka historii z przeszłości z Jest historia, która jest napisana prozą i tutaj jest... Y z punktu widzenia Frankiego, pewna dość zabawna akcja swego czasu. Ten, ten świat, który został przedstawiony na łamach pierwszego tomu, tutaj zostaje bardzo fajnie rozwinięty, bo pojawiają się nowe postacie. Jedna z nich czysto teoretycznie nie odgrywa jakiejś większej roli, ale podejrzewam, że w końcu że w końcu jakąś, jakieś swoje 5 minut dostanie. I w końcu dowiesz się, co się wydarzyło w Chinatown. Och, kurczę, to jestem bardzo ciekaw, <śmiech> bo te Chinatown. To tyle tomów zajęło opowiadanie o tym Chinatown i odnoszenie się do tego Chinatown, mhm. aż w końcu wiesz, co się stało w Chinatown. Ale w drugim tomie już była jedna historia jedna, z, z, z, z, związana z tym, co się działo w Chinatown, ale, no, tak jak już wiedziałem, słyszałem, że to się. Ten wątek się jeszcze troszeczkę pociągnie, mm, ale jeżeli będzie... Mam wrażenie, że jak Paweł to pisał, to jeszcze nie wiedział, co się wydarzyło. Znaczy, ja, ja, po, ja powiem szczerze, że też mam takie wrażenie, bo m, tam w, w wydaniu od, m, nie od Kabum, od Non Stop Comics mamy, no to jest fajne, wypasione i tam na końcu jest masa dodatków. I z tych dodatków, tak jak na przykład w przypadku... Na przykład w przypadku... Na przykład w Hellboyu, jak jest masa dodatków i tam czytasz i, Mike Mignola, no to zaplanowałem 50 lat temu i w sumie teraz wymyśliłem jak to fajnie użyć, ale już to miałem zaplanowane i coś tam tego i te, te, tak się to czyta. W dodatkach do Invincible też, też jest także, o tutaj jakiś szkic, który kiedyś wymyśliliśmy i to jest postać, która zadebiutuje kiedyś tam. Na w przypadku Zbira jest takie, no w sumie to tak se pisałem, ale uznałem, że w sumie to jest głupie i zmieniłem i, i, i tak się ta seria rodziła. Ja, ja w to jak najbardziej wierzę. Nigdy nie widziałem Eryka Pawela, nigdy go nie spotkałem, być może nigdy nie spotkam, ale mam przed oczami takiego po prostu typka, który siedzi i mówi, nie, to jest bez sensu, robimy inaczej i robi inaczej faktycznie. I właśnie podczas lektury Zbira też miałem takie wrażenie, że tutaj strasznie dużo rzeczy się rodziło w trakcie... Pisania, pisania no, no, no. komiksu, może nawet i wręcz sam rysowania komiksu, gdzie Rick Powell dopiero jak widział planszę i stwierdził, o kurczę, nie, to powinno być inaczej i coś, coś zmieniał, coś dodawał, ale nie zmienia to jednej podstawowej i bardzo ważnej rzeczy, znaczy ten komiks się. jest po prostu genialny. No, no, no. Rzadko kiedy używam, przynajmniej tak mi się wydaje, takich słów co do komiksu, ale po prostu no, usiadłem, otworzyłem 400 stron po prostu przejechane w nie wiem, godzinkę, może więcej, o, odłożyłem na półkę kurcze mówię, kurczę, Pff, wyciągam z powrotem jeszcze raz, przeglądam, bo yy, i pod kątem scenariusza, i pod kątem rysunków, no to no po prostu tutaj nie ma, nie mogę się do niczego przy, przyczepić, a co do rysunków, to nawet powiem, że mega mi się podoba to, jak Powell operuje różnymi stylami, w każdym mm -hmm. potrafi, nie, że coś sobie wymyślił, a później się okazywało, że nie potrafi, że, że nie wyszło mu to tak, jak powinno, tylko on operuje... Kilkoma różnymi stylami w tym tomu, w tym tomie wszystkie są cudowne. I też bardzo mi się podoba to, jak sobie na przykład ktoś wyciągnie pierwszy tom spółki i porówna powiedzmy z końcówką drugiego. To widać też jak ten rysownik ewoluował na przestrzeni lat i on. No ten... we wszystkich tomach, a jak sobie już porównasz w ogóle pierwszy z ostatnim tom, to to jest jakiś. Hmm? Znaczy. Nie, żeby pierwszy tom był jakkolwiek No właśnie, on nie, nie jest źle narysowany pierwszy a, tom, ale w drugim widać, jest że jest po lepiej. prostu schodek wyżej no, no, no. albo nawet dwa schodki wyżej i jaram się tym, co może być w kolejnych tomach. Pamiętam, gdy Rick Powell, oczywiście zapomniałem teraz tytułu, ale Eric Powell narysował taką pięcioczęściową miniserię dla Imi, trzeba, dwa albo trzy lata temu. Co też, jejku, jak to było narysowane cudownie takim małym gościu, który tłukł wszystko, co co Eric Powell mógłby, no, no, mógł napisać o dziewczynce z brodą i niedźwiedziach to też to, no, to, to się takie, rzeczy, takie rzeczy rodzą się tylko w wielkich umysłach myślę powiedzieć to, no, to no, w przypadku e, Zbira czyli degun, bo wydanie od Non Stop Comics e, z tego co tak, wyczytałem tak. kiedyś na Facebooku musiało mieć e, tytuł oryginalny mm -hmm. nietłumaczony 416 stron, oprawa twarda w obwolucie cena okładkowa 119 zł genialny komiks Polecam, kupujcie, czytajcie, rozkoszujcie się, bo naprawdę jest w czym. I no, co tu dużo no i czekam już na wydanie na tom numer 3. Natomiast Andrzej ma w rękach Wej. E, tak, drugi tom, Wej, znany jako Wej, Tom drugi. Drugi i ostatni. E, tak, to, jest, to Tak, jest, też bardzo, bardzo. się cieszę z serii, które nie oszukują się, że muszą być długie. E, Sara B. Elfgren i Karl Chyba Johansson, skoro jest Szwedem, prawda? Nie Johnson. No, no zdecydowanie. Johnson, Johnson, Dupstein i Dubstein, Kancelaria Prawnicza. Tak czy siak, eee, pierwszy tom był ok. W sensie był Mortal Kombat. Tak, eee... skandynawskie Mortal Kombat, bo tak, do, do, tak to dokładnie. określiliśmy. no. Eee, I drugi tom to jest kontynuacja pojedynku Mortal Kombat. I szczerze mówiąc zapomniałem o co chodziło w pierwszym tomie, więc musiałem sobie przypomnieć jego treść przed lekturą tomu drugiego. I od razu powiem, co mi najbardziej przeszkadza. Nie jestem fanem graficznego przedstawienia tutaj twarzy w detalach. W sensie to ten wygląd tych porno ust i całej reszty jest dla mnie trochę trochę infa czy infantylny. No nie wiem, po prostu nie, nie zgadza się z tym, co... Miałeś kiedyś do czynienia z komiksami rysowanymi przez Grega Landa? Pewnie tak, ale musiałbyś mi tytuły podać, bo ja to... on dużo w Marvelu tam kopie rzeczy i w Polsce, na przykład, pamiętam, kiedyś ukazało się... E... Oj, to, ale to było lata temu, komiksy z CrossGenu się ukazywały, nie wiem, czy pamiętasz... Takie zadyszkę w małym formacie i tam komiks rysowany przez niego się bodaj nazywał Wyprawa. Ale generalnie Greg Land w Stanach ma taki pseudonim operacyjny Pornface, co nie jest przypadkowe, ponieważ on oficjalnie przerysowuje po prostu kobiety z filmów dla dorosłych. I to widać. Więc opie, może być gorzej. Ja nie mówię, że, że tu jest źle. Po prostu. I on pracuje w Marvelu od lat. Co? Tak, No, wiesz, no. Manara zrobił okładki dla, dla Marvela i nikt się nie spodziewał, co Manara może narysować. To. to... No, no okej. Okay. Tak czy siak, e, rysunki są tutaj naprawdę ładnie kolorowane. Kolorowanie jest e, ładne, tylko czasem mam e, problem z tymi świecącymi się ustami e, i e, różem na, na policzkach, powiedzmy. Bo o ile w. W wielu stylistykach e, to wygląda świetnie i tak nie wyobrażam sobie komiksów e, od e, Kasi Wittersheim bez tego, e, bo to się wpisuje, wpisuje się. Tak, e, na, na, naturalnie w jej styl i wzbogaca to wszystko, nie? Natomiast tutaj mnie cukuje w oczy trochę. E, bo mamy, wiesz, super poważną... Super poważną... E, e, pojedynek pomiędzy przedstawicielami bóstw. I nagle jest takie... E, wiesz, przystojny kalmar ze Spongebobat. Tak mniej więcej kontrastowo to, to tutaj e, wygląda dla mnie. Kiedy, wiesz, mamy tutaj... Ten róż i nawet Odyn ma ten różna policzka. Mm -hmm. Wygląda nawet na takiego e, super hardkorowego typa z dziurą, bo nie ma tam jednego oka, i się nawet nie bawi w jakieś zaślepki na oko. Ale jednocześnie ale... ma różna policzka. Tak, ale, ale jest, jest, jest różowi. I tutaj wiesz, jak wejść stoi po wygranej, to ten kadr mógłbyś na różne sposoby <śmiech> interpretować. Na, na je, jednej ze stron. Historia jest, jest w porządku. E, jest to komiks na Kibel. Jak, jak najbardziej. My, myślę, że musimy kiedyś w końcu to zdefiniować tak do końca. I... Tak, musimy. Pewnie w podsumowaniu roku zrobimy w tym razem kategorię najlepszy komiks. Bo komiks na Kibel nie, nie jest obraźliwy, proszę o tym pamiętać. E, to jest po prostu taka no, lekka lektura, do której możesz sobie. To jest tak jak z filmami. Nie lubię pauzować filmów i nie lubię obejrzeć filmu do połowy i spać i później go dokończyć, bo... Nie da się. To, no jest, nie, nie, nie, to jest barbarzyństwo. Nie, nie da się w ten sposób. Natomiast z nie, niektórych komiksów też wiesz, nie odłożyłbym, dopóki bym nie skończył. I będziemy mówić o takim komiksie jeszcze dzisiaj z mojej strony. Natomiast... Do wej można, można doskakiwać. To jest fajne, spełnia swoją rolę i jest po prostu yy, rozrywką w porównaniu np. do Zbira, o którym wspominałeś. Zbir jest taką, taką czystą rozrywką, takim encyklopedycznym przykładem rozrywki yy, dla mnie. Yy, natomiast Wej jest... No jest... jest ok, Jest fajny pomysł na ten turniej. To jest naprawdę mm -hmm. scenariuszowo fajnie pomyślane. Yy... Ale później się robi trochę chaosu z tymi zmianami, twistami i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że te twisty, które później, e, później się dzieją są, są super super narysowane. Są motywy, których tutaj e, nie do końca rozumiem potrzebę ich obecności. E, jak chociaż być panie, e, który się pojawia może przez trzy strony, ale później do tego nie wracamy. więc. No. Nie, nie wiem, czy był sens wprowadzania tego. Ale tak to. Znaczy. Jest ok, można przeczytać. Ale tylko OK. E, tak, ale tylko, tylko, tylko ok. Nie jest to takie, że o, że trzeba mieć na półce i tak dalej. E, jeśli od kogoś pożyczysz, przeczytasz. Fajnie nie będzie zajmowało miejsca na półce. Znaczy, to jest w ogóle bardzo gruby komiks. I, yy, I też u... format jest taki dość dość, nie? No jak normalne, bo stoi u mnie na co obok ja wiesz, i BBP yy, i, się, I się równa. Aha, okej, okay, dobra, wydawało mi się. Wy, wydaje się większe. Wydawało się większe. Yy, natomiast wydaje mi się, że trzeba wziąć też pod uwagę to, że to jest szwedzki komiks. Yy, I jeśli chodzi o takie akcyjniaki, to i tak jest lepsze od tego, co Marvel i DC yy, oferuje. Yy, I bardzo fajnie, że takie rzeczy popularne, Y, można powiedzieć masowe. Y, normalnie się ukazują w Europie, bez, wiesz, y, nie wszystko musi zmienić ci życie i mieć gigantyczny ładunek filozoficzny i zmieniający światopogląd z rutu, tutu, z rutu, tutu. Mhm. A... Ale niech to też nie będzie komiks, który cię zażenuje po, podczas... Tak, który... nie, nie, we, wejmie ani trochę nie no zażeną, no, związkiem tych różów na, na, na, na, na, na policzkach to jest fajne czytadło. Mhm. Jest dużo krwi, Spoko, jest silna postać kobieca, to, to też spoko i może powiększyć jeszcze dodatkowo grono odbiorców, wydaje mi się. Wszystko jest ładnie zaprojektowane, te powiedzmy, że kostium, znaczy projekty postaci są wiesz, mega, mega fajnie zrobione, jest ta cała różnorodność. Czasem ciężko nadążyć za tym, jak Loki obecnie wygląda, ale to też. Eee, typowe loki. To, to też się dobrze wpisowuje. Eee, jakby kadry, wszystko jest bardzo e, bardzo dobrze poprowadzone. Czasem jakieś dodatkowe zabiegi, jak w czasie jednej z walk e, chociażby pojawia się mm, jedna sztuczka, powiedzmy, e, która utrudnia, wiesz, graficznie też jest bardzo, e, bardzo fajnie e, zrobione. Komiks nie szaleje z... E, z plash page'ami, z rozkładówkami i tak dalej, są tylko wtedy, kiedy powinny być. I jest OK. I po prostu jest. Jest okej. Okay. Fajne czytadło. Może właśnie takie na, na działeczkę sobie przeczytać. I to jest myślę. Twoja definicja to jest komiks na Kibel, a u mnie powinno, powinno być komiks na działeczkę, bo to, to, to jest no. Pomyślę, pomyślę. Komiks tak, na działaczkę się trochę różni od komiksu na Kibel, ale Kurczę. będziemy musieli przygotować nasze. Ten, bo uważam, że takie klasyfikowanie komiksów jest trochę lepsze niż oceny, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Hmm? Przemyślimy to, bo to, to ma no, no. jakiś potencjał. I to, to trzeba też opatentować. Tak, tak czy siak on Jaka dziwna cena? 57,90? E... E, natomiast... No, no 5, 7, 9, nie? to jest 5,7,9, nie? Jest w tym sens logika. Tak. E... Natomiast całej zamyka się w dwóch tomach i dobrze, bo gdyby to było rozłożone na, nie wiem, sześć tomów, to, to byłaby sraka. E, to by się to rozwodniło niesamowicie. Natomiast jest, jest fajne. To jest takie coś, że jeśli właśnie masz działkę, to mogłoby tam leżeć na tej działce i tam zostać, zostać na, na, na zawsze. Że wiesz, przyjdziesz sobie, o, czy jest coś do poczytania, bo akurat leje na działce i byłoby wej i byłoby fajnie. Okej. Okay. Rozumiem. Chyba. <śmiech> Przej przejdźmy teraz do wydawnictwa, które niedawno weszło w świat komiksów w, na w naszym kraju. I o jednej z pierwszych dwóch publikacji już wspominaliśmy. Na, na łamach podcastu chodzi o neurokomiks, który był gdzieś tutaj, nie wiem, ze dwa odcineczki temu, tak mi się wydaje. A dzisiaj przy dzisiaj opowiemy o komiksie numer 3 i numer 4 z wydawnictwa marginesy, ponieważ jednego nie mieliśmy okazji przeczytać, jaki to tam był. Ach, pamiętam, on był tak ogromny, jeśli chodzi o format, że ten audubon się kryje. Ale zaczniemy od Tetris'a, Boxa, Bar Boxa Browna komiks. Od razu powiem, 39,90 cena okładkowa. Ilość stron jest tutaj 256, więc dużo. W cenie mm, standardowego Marvel Now mamy coś dwa razy grubszego i e, przede wszystkim 10 razy lepszego. O czym jest Tetris? No głupie pytanie, nie? A właśnie nie do końca, bo ja się spodziewałem, zasiadając do lektury tego komiksu, że dostanę 250 stronicową historię o tym, jak mm, twórca gry Tetris zrobił grę Tetris. Tymczasem nie. Tymczasem mamy tutaj historię o, e, także o tym, przede wszystkim oczywiście o tym, że twórcy, ale także o tym, jak mm, pojawienie się Tetrisa zmieniło rynek, komputerowy, rynek gier komputerowych na całym świecie, jak... Mm, jak, jak, jak także tutaj jest zaskakująco dużo informacji na temat właśnie najważniejszych postaci, które wówczas tworzyły rozrywkę elektroniczną. Jest tutaj bardzo dużo, na przykład o Nintendo. W pewnym momencie... Sam Tetris, troszeczkę nawet mogę powiedzieć, że gra Tetris, oczywiście schodzi w samym komiksie tak troszeczkę na drugi plan, ponieważ mamy tutaj na przykład opowieści o tym, jak podpisywano umowy, jak udawano, że podpisywano umowy, bo mamy na przykład taki wątek tutaj postaci, która przez długi okres sprzedawała Tetrisa, za zarabiała na tym kupę pieniędzy, tak de facto nie mając, nie mając żadnego pozwolenia na to. Więc tutaj mamy też bardzo fajny rzut oka na to, jak wyglądały te wszystkie kontrakty między wydawcami i jak wyglądało też oczywiście jest tutaj kapeńka polityki, ponieważ twórca Tetrisa to był obywatel Związku Radzieckiego, więc to oczywiście też musiała się tam gdzieś w pewnym momencie pojawić służba mundurowa taka czy inna, która tam pilnowała, żeby wszystko było myśli partii i tutaj to, i to też jest fajnie rozwiązane bardzo mi się podoba to, że Box Brown który jest twórcą tegoż komiksu gdy wprowadzał jakąś postać to mamy takie czarne strony z ilustracjami przedstawiającymi tą postać, które gdzie jest napisane imię, nazwisko i kim ta, kim ta osoba w zasadzie jest i później gdzieś tam w trakcie kolejnych wydarzeń w komiksie te, te postaci, gdy się już pojawiają, to czytelnik wie, aha, to jest ten, który jest przykładowo założycielem Nintendo, czy postacią pokroju Anny Roberta Steina z Andromeda Software, czy kilku innych bardzo znanych i bardzo ważnych dla rozwoju rozrywki elektronicznej postaci. I drugi raz, drugi raz, czytając komiks z marginesów, bo przy neurokomiksie dużo rzeczy się dowiedziałem, ale też bardzo fajnie mi się czytało tą historię i e, tak jak mówiłem, ona jest, jest tam jakiś zalążek fabuły, w, w, wokół którego jest zbudowana opowieść o pewnym mężczyźnie, który przy okazji dowiaduje się, jak działa ludzki mózg. Tetris jest komiksem, można powiedzieć, w dość podobnym stylu, tylko moim zdaniem zrealizowanym dużo, dużo lepiej, bo też mamy hmm, ten punkt najważniejszy, czyli stworzenie gry Tetris, jak, to, swoją drogą, to jak powstała gra Tetris, też jest mega fajnie napisane. I ja, na przykład, będąc osobą, można powiedzieć, bardzo mało grającą w gry e, komputerowe, a kons na konsolach w ogóle nic nie gram, bo nie, nie posiadam. Mm, ja Był bo... żameczka graszca. Tak, tak, to się zdarza. Tam jakieś kopanie się po ryjach w Dragon Ball Z Fighters, jak to się tam Fighters. nazywa fighterzy, no to, to, to, to zawsze spokoj tam, nie wiem, jakiś Need for Speed czy coś, no to wiesz, usiąść i naciskać no, gaz, no, no. gaz hamulec, gaz to, hamulec, to, to, to, to i ja potrafię, ale tak mówię, te, ba, takim pro-graczem, to ja nigdy nie byłem nigdy nie będę, ale czytało mi się tu bardzo fajnie, z takim dużym zainteresowaniem, bo nie tylko tutaj mamy e, historię tam podpisywania umów i, nie wiem, zdobywania pieniędzy na gry tylko też są szczegóły takie bardziej techniczne, jak jak na przykład to, jak twórca tej, tej gry tam wpadał na poszczególne pomysły, jak to wyglądało graficznie też jest bardzo fajnie przedstawiony ten, ten komiks z tego co słyszałem, być może jest jakaś szansa na kolejne komiksy Boxa Browna w Polsce i ja absolutnie nie miałbym nic przeciwko po lekturze Tetrisa, muszę powiedzieć, że z miejsca wskoczył na taką półeczkę z autorami, którym po prostu ufam, jak mhm. najbardziej bardzo mi się podoba to, też, też to jak komiks został wydany ponieważ nie mamy tutaj jakiegoś przepychu, ja ostatnio bardzo doceniam komiksy, które są w stosunkowo niskiej cenie a przy tym są bardzo fajnie wydane a jako osoba mająca coraz mniej miejsca na półeczkach też doceniam że nie ma tutaj twardej oprawy Tetris to jest mój drugi komiks z wydawnictwa Marginesy, jeżeli dobrze kojarzę to trzeci w ogóle, jeśli chodzi o to wydawnictwo no, ale mogę powiedzieć, że po dwóch strzałach jestem jak najbardziej zadowolony i, za, i zarówno z Neurokomiksu, jak i z Tetris'a. Jeśli chodzi o Audubon, do którego zaraz przejdzie Andrzej, to, to tutaj podejrzewam, że to sobie pożyczę i poczytam, ale z tego co wiem, i ten komiks też jest fajny. Mogę przejść już Jak tak. najbardziej. E, to, fajny to jest w człowieku mało powiedziane. Ja tak się zaczytałem w tym komiksie, e... Dwa razy go przeczytałem jednego dnia. A, e... to, to ja też wtrącę Tetris już przerobiony też dwa razy. Raz, e... raz sobie przeczytałem, no, no. Tak, o, a drugi raz, żeby zobaczyć, czy czegoś przypadkiem nie pominął. E... Wkręciłem się niesamowicie. Jest znaczy, postać e... Johna Adubona jest bardzo ciekawą e... postacią historyczną. On narysował, właściwie opracował zbiór, który się nazywa Ptaki Ameryki, gdzie tam właśnie rysował je i to wszystko zostało zebrane. I świetną częścią komiksu jest już po samym komiksie, kiedy mamy uwagi, co jest zmyślone, po powiedzmy, w komiksie. Co jest... A to coś w stylu serialu hmm, Czarnobyl, tak? Jeszcze nie widziałem, więc znaczy, tak się nie odniosłem. To nie jest spoiler w zasadzie. Na, na końcu ostatniego odcinku jest taki, nie wiem, dziesięciominutowy cykl, gdzie po prostu jest powiedziane, co zostało wymyślone, co zostało zmienione, co zostało dodane. Bo tutaj y, wiele scen, które się pojawia w komiksie, jest y, inspirowane albo dziennikami y, Atubona, albo jego książkami, albo jego pismami tak itd., itd. I część rzeczy odnosi się bezpośrednio, część jest wiesz, lekko naciągnięta, żeby historia się fajniej opowiedziała. Część rzeczy jest inaczej, znaczy jest tylko wspomniana i pominięta, ponieważ dla historii tej konkretnie nie były istotne. Tu pozwolę sobie przeczytać, że niniejsza książka nie ukazuje adubona jako właściciela niewolników. Nie ma w niej też mowy o tym, że w tamtych czasach było to powszechne i postrzegane jako normalne. Sam uważał się za, w cudzysłowie, dobrego, liberalnego pana. Ten dramat Ameryki Północnej zasługuje na opisanie w osobnej książce. My zdecydowaliśmy się nawiązać do tego tematu jedynie w powyższym epizodzie, inspirowanym fragmentem wspomnień. E, I to jest kolejna rzecz, którą tu trzeba pamiętać, że jest to książka przedstawiająca e, większości prawdziwych ludzi i e, prawdziwe wydarzenia. To też mi się... Właśnie tu bardzo podobało, że... Ale jednocześnie miejsc... ma elementy fikcji, tak? Ma elementy fikcji, no ale to nie są kosmici na przykład, mm -hmm. nie? No, Czy... no, no nie? Bo to jeszcze nie to czas. <laughs> Czy inni jaszczuro ludzie. Natomiast podoba mi się też to, jeśli chodzi o jakby historyczną wartość, że anglojęzyczne nazwy często tutaj nie są tłumaczone. W sensie konkretne miejsca, które mógłbyś sobie sprawdzić, nazywają się w komiksie, tak jak się nazywają w rzeczywistości. Natomiast to, do czego chciałem jeszcze, jeszcze przejść, cały opis, który jest zrobiony po zakończeniu bezpośrednio komiksu, jest, jest czymś, czymś naprawdę super. Mamy oczywiście przedruki niektórych rysunków, które Adubon tworzył, mamy trochę jego historii, plus to, że te ptaki Ameryki, w 7 grudnia 2010 roku, kompletny egzemplarz został sprzedany w Londynie na aukcji za 8,6 miliona euro. I zachęca to też po prostu do poznania innych rzeczy. I jak czytę, szukałem sobie jakichś materiałów o alubonii i zobaczyłem, jak wyglądają te jego rysunki, Ponieważ tam się dowiedziałem z materiału takiego krótkiego dokumentu, który znalazłem na YouTubie, że on starał się rysować jak najbardziej w skali 1 do 1, żeby oddać jak, jak wyglądają te ptaki naprawdę. I jak zobaczyłem, jak ci bibliotekarze wynoszą książkę Adubona, eh, to wr wrzucimy zdjęcie pewnie gdzieś tam, to, to jest jak wiesz, jak to myślisz, jest, że coś jest to tomiszczem, to nie widziałeś po prostu. To jest Oversized HC. To nie, nie, nie widziałeś oryginału tych, tych prac, które się tutaj e, z, znajdują. I tak. Jedyna rzecz, właściwie, do której nie wiem, czy mogę się przyczepić, testowałem to na, na krzyżku przed, e, przed audycją. Na dwóch stronach, 30-31, rozjechało mi się trochę czytanie. Bo na tych dwóch stronach, to jest je, miejsce, gdzie powinniśmy czytać, przez. Dwie strony poziomo? Splash page. Hmm, tak prawie. No chyba, y, czy, czy tam... Roz... No nieważne. Yy, bo splash page jest chyba pojedynczy. Tak czy siak. Powinniśmy czytać cały czas poziomo przez y, obie strony, a ja pojechałem sobie klasycznie o, od góry do dołu, później zaczynam czytać w drugą stronę. Ha. Coś tu nie gra. <grym> Coś tu nie gra. Chociaż w sumie da się to też przeczytać w ten sposób bo wtedy są, bo te postacie się jakby tutaj nie przeplatają. No, ale I... ta scena tańca trochę się gryzie tutaj. Tak, trochę się gryzie, ale to tak jakbyś cięcia zrobił. W sensie, wiesz, da się zrobić, ale wydaje mi się, że całkowicie poziomo le lepiej się to czyta. Mm. Co ciekawe, później w komiksie, tu już nie podam strony, bo sobie nie zapisałem, e pojawia się scena, gdzie też czytamy cały czas poziomo, ale ona jest wtedy e, połączona sobą przez, przez marginesy. E, znaczy właściwie przez o, przez, przez brak e, mm -hmm. marginesu i wtedy już jakoś, jakoś wiesz, że powinno, powinno się to robić. To jest jedna rzecz, która mnie zaskoczyła e, w tym komiksie od strony technicznej. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę. A, historia dubona jest tak niesamowicie ciekawa. Tutaj jest tak pięknie narysowana, e, opowiedziana. To, że e, sam kom Czasem jest w komiksach, że jak czytasz, to masz wrażenie, że one są tak do bólu filmowe. Że to jest jeden do jednego stop klatki, które, które tam są zatrzymane i to mógłby e, być film. Wykorzystanie tutaj w ciekawy sposób języka komiksu, że jakby te kadry otwierające, kiedy zmieniają się e, rozdziały, e, kiedy jest tam powiedzmy w Mississippi, czy tam nie w Mississippi. E, i mamy taki piękny plan totalny z przedstawieniem natury. W ogóle natura oczywiście jest bardzo ważną częścią tego komiksu. Z jednej strony natura jako zwierzęta, a z drugiej strony natura psychiczna samego głównego bohatera. I przedstawienie czegoś, czego czego nikt z nas już nigdy nie zobaczy. Mianowicie no, świat się bardzo skurczył odkąd mamy taki przepływ informacji i wszystkiego. Natomiast e, komiks, który dzieje się w XIX wieku i opisuje świat, który był mm, dla Europejczyków oczywiście e, cały czas nowy, e, to musiało być niesamowite przeżycie. E, pozwolę sobie tutaj zaczerpnąć e, z gry RPG pod tytułem Zef Cthulhu mm, opinie, bo tam były różne podręczniku do piątej edycji były różne settingi czasowe i było napisane, że lata 20. są o tyle ciekawsze, że nie wszystko było jeszcze wiadomo i ludzie bardziej bali się niektórych rzeczy. I tutaj ten świat fantastyczny, jak przeplata się ze światem rzeczywistym, to jest według mnie coś, coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. I jest to w tak piękny sposób narysowane, jest na przykład scena, w której wszystko jest realistyczne, bo on przecież te ptaki rysuje, bada tą naturę, ale w pewnym momencie jak, lekki spoiler jednego kadru, ale z historii nic to nie zmienia, w jednym momencie jak płyną parostatkiem, to na Mississippi pod parostatkiem są narysowane syreny i to podbija właśnie ca cały ten klimat, że to jest, wiesz, niezbadane, że to jest coś nowego. samo to poszukiwanie, wiesz, ptaków, których nikt nigdy jeszcze e z europejczyków e nie widział, jest niesamowite. Pokazuje to też tą trochę e na współczesne czasy mniej miłą stronę poszukiwania ptaków, mianowicie jest to niesamowicie rzadki ptak. Dobrze, że go zastrzeliłem, żeby go później wiesz, przygotować i narysować martwego. I scena, w której Adubon przygotowuje takiego ptaka, że sprawdza zawartość jego żołądka, żeby zobaczyć co jadł, a później przeplata przez jego wnętrzności drut, żeby go usztywnić w takiej pozycji, jak chce go narysować. I jakby to szaleństwo i obłęd, który widzimy wtedy w oczach Adubona, jest... No jest, jest niesamowicie przedstawione i cieszy mnie, że ta książka jakby nie nie wygładza faktów, które w tamtych czasach były normalne, ale obecnie już nie są aż tak społecznie akceptowane, prawda? Tak tutaj ktoś mówi, że piękna kaszka, kocham kaczki, powinniśmy razem iść na polowanie. Współcześnie na pewno trochę by się to, to, to różniło. Właśnie ten nieodkryty ląd, który tutaj jest, to przedstawienie natury i sama ta wielka wewnętrzna podróż bohatera, który z pasji, który jakby swoją pasję zmienia w, w obsesję i to taką, która zaczyna mu już szkodzić, no psychicznie to wiadomo, natomiast zaczyna mu też szkodzić fizycznie, co jest przedstawione w jednym z rozdziałów no Jest niesamowitą historią i jeśli komiks sprawia, że wiedziałem, że ta postać istnieje i na tym się kończyła moja wiedza o, o, o Adubonie, natomiast dzięki temu komiksowi no, trafiłem na kolejny jakiś krótki dokument na jego temat, pewnie sobie poszukam, czy są jakieś współczesne przedruki, tych książek, żeby to, żeby to... W mniejszym formacie, ale... W <laughs> mniej, mniejszym formacie e, zdecydowanie. E, więc uważam to za, za naprawdę wspaniałą pozycję. Świetnie wydaną. Jeśli chodzi o e, tłumaczenie, korektę, to, to gratuluję e, wszystkim, którzy tutaj e, byli zaangażowani. Przykład e, Olga Mysłowska. E, no wydawca, redaktor prowadzący Szymon Holzman, redakcja Michał Olech, korekta Małgorzata Kuśnierz, adaptacja projektu Okładki Agnieszka Wrzosek, skład studio typek Milena Leśniak. Dużo, dużo pracy na pewno było, bo chociażby momenty, w których Adubon pisze coś, to też jest klasyczne, mhm. ręczne pismo. Bardzo, bardzo ładnie zrobione. I jeszcze tylko nawiążę do tego Momentu fantazji jest um, taki jeden znaczący moment, w którym Adubon z powodu y, tam, gorączki y, ma wizję, i komiksowo bardzo mi się podoba, że wtedy znikają kadry. Że mamy planszę y, z tłem, która jakby przechodzi między sobą i tak jakby płynność to rozmycie wtedy jest jeszcze bardziej podbite. E, też świetny zabieg. E, komiks niesamowity. Cieszę się też, że w Patronacie chociażby jest um, oprócz wiadomo i Komiksu y, mamy Birding Poland i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. I mam nadzieję, że ten komiks trafi do jak największej e, liczby osób, bo jest naprawdę, naprawdę dobry. No, ja da tak dawno tak... się nie jarałem tak komiksem. A ja tak sobie po podrzucę od siebie takie, takie przemyślenie, bo... Mm... W chwili obecnej wydawnictwo Marginesy wypuściło cztery komiksy, tak jak wspomniałem. Ten, o którym zapomniałem, jak się nazywał, to była Artemisia, też w ogromnym formacie. I mamy tak, neurokomiks Artemisia Audubon Tetris, czyli mamy dwa komiksy biograficzne, audubon biograficzny z pewnymi dodanymi wątkami, więc można powiedzieć, że z udziałem fikcji, ale to tam jest wyjaśnione. To jest tak... Y Leciutko naciągnięć. Na przykład on tu spotyka pewną postać, która jest ważna dla, dla nauki mhm. i w opisie jest wyjaśnione, że tamta osoba studiowała wtedy faktycznie, spotkanie byłoby możliwe, ale nigdy nie było opisane. Natomiast nie zmienia to w żadnym wypadku losów. To są wiesz takie dodatki, żeby fajnie się opowiadało, ale w żadnym wypadku to, to nie próbuje naciągać faktycznej historii. Hmm. Tak, rozumiem, tylko właśnie chodzi mi o to, że tak, mamy Autobon i mamy Artemisia, które są komiksami biograficznymi, mamy Tetris, który jest myślę, że też można powiedzieć komiksem biograficznym, jak najbardziej, już na pewno jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, bo to mamy końcówkę dwu... znaczy, drugą połowę XX wieku, ale to też jest komiks historyczny w pewnym sensie. No, historia to historia. No dokładnie. I mamy też ten neurokomiks... To są komiksy faktu? No i właśnie mamy też neurokomiks, który jest komik komiksowym można powiedzieć reportażem, chociaż takim bardzo nietypowym ze względu na konstrukcję fabuły, ale chodzi mi o to, że mamy cztery komiksy od marginesów, trzy są fajne, bo tego czwartego nie czytaliśmy. No, to tylko dlatego, z założenia. Tak, tylko dlatego mówię, że trzy są fajne, bo o tym czwartym nie, nie, jeszcze nie, nie możemy nic powiedzieć. I, I każdy z nich jest właśnie oparty na jakąś, jakiejś naukowej cie, ciekawosce, czy y, faktycznie żyjącej osobie, czy też wydarzeniu, które się zdarzyło i wydaje mi się, że, przynajmniej mam taką nadzieję, że w, taki, w takim kierunku, jeśli pójdzie wydawnictwo Marginesy i dalej będzie, jeśli chodzi o komiksy oczywiście, i dalej będzie wyciągać takie fajne rzeczy z europejskich komiksów, czy z amerykańskich, bo... Tetris był oryginalnie wydany bodajże przez... Tutaj już to sobie sprawdzam. Albo i sobie nie sprawdzę, nie wiem gdzie tutaj jest. Dobrze, już, już mam. Tetris był oryginalnie wydany przez wydawnictwo First Second w Stanach. No to oni tam wydają trzy razy do roku, ale jak już coś wydają, to jest coś fajnego najczęściej. Mm -hmm. nie. Więc jak, jak będą dalej marginesy wykopywać takie fajne komiksy, to podejrzewam, że mm, oni i Kabum będą bardzo mocno walczyli o, o miano debiutanta roku, jak dla mnie, ale to dobrze, że takie rzeczy się pojawiają. Trzeba w końcu sprawdzić, co tam ciekawego wypuściło wydawnictwo Jaguar, bo niedawno, jak byłem w Empiku, to widziałem Strzeżcie się Olbrzymy, które poleca twórca Gnata, więc myślę, że jak najbardziej mo można, można sprawdzić i to był komiks, który chyba 30 zł okładkowo kosztował, a też był taki dość obszerny, więc no. Trzeba sprawdzać te nowe wydawnictwa, bo naprawdę fajne rzeczy wydają. Audubona i Tetrisa polecamy, natomiast teraz sobie przejdziemy do wydawnictwa, które jest już od lat na rynku znane, Team of Comics. Niegdyś Team of Cisi wspólnicy zauważyłem, że niektórzy dalej używają tej nazwy. Ona już chyba od kilku lat jest nie... nie, nie przeterminowana, nieważna, zmieniona. Dobrze, ja zacznę od komiksu Listopad autorstwa Sebaski Kabota. I to jest komiks, który opowiada o mężczyźnie o imieniu Gaz, który jest początkującym pisarzem i pracuje w sklepie ze starymi płytami. I jest to człowiek, który ma, ma rodzinę, ma przyjaciół, takich dobrych przyjaciół, cieszy się powodzeniem u płci przeciwnej, ale ma taki zasadniczy problem, że nie potrafi się odpowiednio zaangażować w związki. I w związku, no w związku nie, nie daje od siebie tyle, ile mógłby dawać i prędzej czy później te relacje damsko-męskie w jego przypadku umierają. Komiks przedstawia nam moment, w którym Gaz poznaje Klarę. Klara, która też jest osobą, która, której w życiu tak nie do końca można powiedzieć, że idzie, ponieważ mieszka obecnie na kanapie w mieszkaniu najlepszej przyjaciółki, która też, można powiedzieć, jest taką osobą, z problemami pewnymi. Ta przyjaciółka Klary, e, Lucia, mniej więcej co tydzień, co dwa, zmienia partnerów, więc można powiedzieć, że jest popularna, ale może niekoniecznie w sposób godny polecenia i, i, i naśladowania. No i listopad jest, o, jest historią o tym. Tutaj mam jeszcze, jeszcze czwartą postać, którym, którą jest kolega Gasa, i on też ma pewne swoje problemy z życiem. Tam w pewnym momencie dochodzi nawet do próby samobójczej, leciutki spoiler, hmm, ale komiks Listopad opowiada o tym, jak ta czwórka próbuje we, we wspólnym gronie jakoś ułożyć sobie życie, ale nie jest to komiks, który opowiada o tym, jak dobrze im to idzie i jak koniec końców dochodzimy do jakiegoś happy endu, tylko niestety tutaj jest pokazane, to, i to nie jest akurat żaden spoiler, bo to też jest op w opisie komiksu podane, hmm, obserwujemy, jak Konsekwentnie niszczą oni swoją kolejną próbę na szczęście, na, na osiągnięcie jakiegoś szczęścia i, i stabilizacji w życiu. Można powiedzieć, że jest to komiks, który chwilami porusza jak najbardziej, ponieważ pomimo tego, iż no dobra, przynajmniej ja, ja się tak nadziałem, może niekoniecznie każdy, każdy też tak zrobił ja się nadziałem na przykład na to, że w pewnym momencie pomimo tego, iż wiedziałem, że nic dobrego z tego nie wyjdzie to jednak cały czas kibicowałem tym bohaterom żeby powiedzmy zostali ranieni, ale nie zabici Coś w te, w, tak, tak w, mówiąc w przenośni, że jeżeli już coś ma im się stać to niech, niech nie będzie to najgorsze co, co, co jest możliwe i nie ukrywam, że po zakończeniu lektury czułem się taki rozdarty, nie ukrywam, że no, no smutno mi było, co, co tu dużo mój listopad jest komiksem, który spokojnie mogę nazwać dramatem obyczajowym i spełnia swoją rolę. Po, po lekturze czułem się poruszony jak najbardziej lekturo, lekturą tego komiksu. Bardzo mi się podoba to, jak operuje, można powiedzieć, barwami Twórca tego komiksu, ponieważ nie, nie jest to komiks kolorowy w takim tradycyjnym stylu, tutaj mamy plansze, które są czarno, biało i z udziałem trzeciej barwy tutaj w zależności od tego na kim mocniej się skupiamy te barwy się zmieniają, ale też jest kilka takich momentów, w których twórca postanowił pokolorować klasycznie dany kadr i to też ma swoje znaczenie. Nie jest to przypadkowe. Tutaj zauważyłem to w pewnym momencie, że te, te, te barwy mają, jakieś, mają jakąś swoją rolę do odegrania w tym komiksie. Jednocześnie muszę powiedzieć, że przynajmniej tak mi się wydaje, nie jest to komiks, który zachwyci kogoś warstwą graficzną. Tutaj mamy skupienie się na tych postaciach, na, na historii. Sebastian, Kabo tutaj oczywiście nie powiem, że to jest osoba, która nie potrafi rysować czy, czy coś w ten deseń, bo ja absolutnie chciałbym potrafić chociaż tak, cho, chociaż tak, tak działać na, ołówkiem na papierze, ale nie jest to komiks, który graficznie mnie powalił. Po e, obejrzeniu okładki, która jest utrzymana jak najbardziej w stylu tego, co zobaczymy w środku komiksu, ale jednak, no, no jak to okładka, trochę mocniej się do niej tw twórca e, przyłożył, i, I po prostu warstwa graficzna środka listopada jakoś mnie nie porwała, ale też nie była taka, żeby mi przeszkadzała w odbiorze. To nie jest, nie wiem, nazwijmy to jakoś umownie, to nie jest Rob Liefeld komik, europejskiego komiksu, tylko jest to jak najbardziej utalentowany twórca. Tylko po prostu no, jakoś mnie nie przekonał do końca swoją warstwą, swoimi, swoimi rysunkami. No ale jako, że nie wiem, czy, czy Ty Andrzeju też tak masz, że ja zdecydowanie bardziej wolę dobrze narysowany i nie do końca piękny komiks niż piękną, pięknie narysowaną chyba, wydmuszkę. Chyba powiedziałeś nie to, co chciałeś. Bo powiedziałeś pięknie narysowane, ale nie do końca ten... Chodzi ci, że scenariusz tak, tak, zawsze tak, tak. no, że rysunki. Tak, tak. Wróć, tak. tak. wróć, wróć. Jestem osobą, która lubi dobrze napisany komiks, okay, który niekoniecznie dobra. jest ładnie narysowany. Teraz to powiedziałem dobrze. Niż na odwrót. I dlatego listopad pomimo tego, że te rysunki mnie nie przekonały, to to jest komiks, który jak najbardziej polecam. Jest to fajna historia. Nie, nie jest to też może opowieść, która, nie wiem, zmieni... Oblicze świata i będzie jaka, jakaś mega ważna w stosunku, nie wiem, corocznych, końcowo-rocznych podsumowań, wszystkiego. Ale, ale absolutnie nie żałuję czasu straconego, przy, znaczy, Jezu, spędzonego przy, przy listopadzie. Myślę, że wrócę do tego komiksu. Cena okładkowa tutaj jest 69 zł. Objętościowo mamy stron 192. Myślę, że z tymi oczywiście wszystkimi wszechobecnymi gildiowo-sklepowymi zniżkami wyjdzie całkiem fajna cena, jak za ten komiks. I myślę, że warto dać mu szansę, nawet jeżeli strony przykładowe ewentualnie by was nie przekonywały, jednak warstwa fabularna, to jak skonstruowane są postacie, to jak prowadzona jest narracja, to jak prowadzone są kolejne wydarzenia tutaj przedstawione w komiksie, jak najbardziej sprawiły, że jestem w stanie polecić listopad, Team komiks Comics kolejny, bardzo, kolejną bardzo fajną pozycję wydał. No, a myślę, że Andrzej teraz powie co nieco o pewnej polskiej pozycji. Tak, po powiem coś o pewnej polskiej pozycji. Natomiast e, jedyna rzecz, na którą chciałbym, chciałbym cię spytać właściwie albo zwrócić uwagę, e, to jest kwestia, czy, czy uważasz, że wyznacznikiem komiksu jest to, czy się do niego wraca? Dla mnie tak bo nie ukrywam, no, nawet niedawno to na jednej grupie komiksowej poruszyłem, że w takich właśnie wewnętrznych, powiedzmy, podsumowaniach roku mhm. ważne jest dla mnie to, czy do danego komiksu chce mi się w ogóle wracać. Bo są takie rzeczy, które o, przeczytałem, fajne, spoko, odkładam na półkę i one tylko na tej półce później zbierają przez kilka lat kurz. Ewentualnie w końcu dochodzę do wniosku, e, dobra, sprzedam, nie? No, no właśnie to też jak... A... Miejsce ogólnie jest ograniczone zawsze, mhm. też doszedłem do wniosku, że komiksy, które mam na półce, to są komiksy, do których chcę wrócić i są komiksy, do których albo takie, do których mam sentyment i ich faktycznie nie czytałem od lat i to był, no parę bym takich znalazł. Mhm. W sensie nie pamiętam kiedy ostatni raz czytałem 52, ale nie ma opcji, żebym to sprzedał. bo kiedyś to przeczytam. Mhm. Tak czy siak... Um... No, to, to taka dygresja miała być tylko... Bo, e tak, bo Jeszcze kontynuując delikatnie tą dygresję, mam na przykład parę takich komiksów na półce, które prawdopodobnie niedługo mi się rozlecą, bo tyle już razy do nich wracałem. I na przykład nie jest to mój absolutnie najukochańszy komiks w ogóle ever, ale taki spider Spiderman niebieski. W wydaniu, mam, mam w oba wydania, i od Muchy, i od, i od i nie, nie, Ashet no to, kurczę, no to te, te wydania z Ashton mi się niedługo prawdopodobnie rozleci, bo do tego komiksu już wracałem chyba z milion razy, bo mm -hmm. ja po prostu uwielbiam tą końcową scenę. No, mnóstwo rzeczy uwielbiam w tym komiksie i, po, i, i strasznie często do niego wracam. A jeżeli mam komiks, który mi się podobał, ale później tak nie, po roku czy po dwóch patrzę na półkę i mówię, o, kurczę, ja to mam, nie? No to to nie, nie niekoniecznie to jest jakiś mój najukochańszy komiks. I, i, I tak, po prostu, jeżeli do czegoś często wracam, to jest bardzo Duże prawdopodobieństwo, że wymienię go w grudniu na podsumowaniu roku, no. czy coś w ten deseń. Czasem też jest tak, że warto coś trzymać i zapomnieć, żeby, żeby znowu przeczytać, nie? Mhm. Wie, wiesz, wiesz o co chodzi. Ale teraz przejdziemy do komiksu, który nazywa się Przebudzone Legendy Leśne Licho. No nie, patrzę, co tam na Gili sobie zamawiasz. A nie, to, to było sprawdzanie, to niestety nie jest aktualne zamówienie. E, natomiast, e, jeśli chodzi o przebudzone legendy, których autorem jest e, Adam Święcki i bardzo dziękujemy za egzemplarz właśnie Leśnego Licha, który e, otrzymaliśmy do e, recenzji. Pozdrawiamy eee. też pracowników Poczty Polskiej. Tak, bo, bo, bo ogólnie z panią listonosz, która no, normalnie dostarcza y, mi rzeczy, nie ma nowego, pro, nie ma żadnego problemu, natomiast to jest chyba mm, ktoś na zastępstwie. No, tak, więc to... B będzie bite w każdym razie. Nie, eee, mógłbym bardzo, bardzo złe rzeczy komuś życzyć za, za wpychanie paczek na siłę. Chyba najgorszą rzeczą, jaką można komuś życzyć, ostatnio to słyszałem w jakimś Tekście. to żebyś był szczęśliwy i to zepsuł. Myślę sobie, Ojej, to, to, to, to jest tak podłe na, na wielu poziomach. Tak czy siak. Przebudzone legendy jest to cykl legend, znaczy cykl komiksów poruszających legendy. Historia wydawnicza tego jest bardzo skomplikowana, więc tutaj Wyprostujemy sobie parę rzeczy. Sześć rzeczy się ukazało. W, w Studio Domino ukazał się akt pierwszy, Dziewanna, w 2003 roku. Dawno temu. Akt drugi, e, Lewiatom, 2005. I akt trzeci, Szeptucha, 2008. I te trzy komiksy są ze sobą fabularnie powiązane. E, w Timofie ukazały się Oczy dla Kruka, 2013. Dziewanna, szczury i inne historie 2017 i leśne licho 2019. Także jakby nie patrzeć, seria jest 16 lat na rynku. No to kawałek czasu już. Dokładnie. Jeśli chodzi o dostępność, to jest ciężko. Jeśli wejdziemy sobie teraz na gildie, to możemy zobaczyć, że przebudzone znaczno leśne licho wiadomo jest dostępne, bo to nowość. Oczy dla kruka sobie możecie zapomnieć. Dziewan szczury i inne historie. Na chwilę obecną raczej możecie zapomnieć, chociaż podobno gdzieś da się znaleźć, a jeśli chodzi o rzeczy ze z studia Domino to mm, Dziewanny, czyli pierwszego to mu nie znajdziecie, natomiast Lewiatom i szyptucha są dostępne e, w śmiesznych cenach. Ponieważ jeden kosztuje 6 zł, a drugi 9,90 Tam było pisane, że ostatnie sztuki mogą być pogniecione i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest komiks, który 16 lat leżał w magazynie, więc nie ma się co dziwić, że. Nie no, mi się 16 lat. Trzeba pierwszy... się cieszyć, że jest w jednym kawałku w takim przypadku. Dokładnie. I, I się nie rozkleił, prawda? Widzisz? To się nazywa porządnie, porządnie wydana rzecz. Um... Okładka Leśnego Licha to jest kosmos dla mnie. Bardzo mi się podoba e, to granie kolorem, granie tym właśnie twarzą Leśnego Licha, które będzie się przewijało przez, przez cały komiks. I całkowicie nie spodziewałem się mm, tego, co znajdę w środku, można powiedzieć. Ponieważ e, styl rysowania, e, tu się przeplata e, coś, co, wiecie, moja ignorancja osoby, która się, na, która się nie zna na, na tym, jak się rysuje. E, Tuż i woda? Tak czy tak wygląda, mniej więcej. Eee... Przepięknie oddaje ten klimat. Te takie białe punkciki w miejscach o oczu e, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej to e, podbijają. To nie jest mój pierwszy e, kontakt z czymś, co zrobił e, Adam Święcki. Ponieważ moim pierwszym kontaktem był e, labirynt pana Łasucha Misia. <śmiech> ponieważ lubię takie... Książeczki dla dzieci, ponieważ to jest mój poziom intelektualny, czasem mam wrażenie, ale pomiędzy jakby pomiędzy krzyżówkami i szaradzistą lubię coś bardziej przyziemnego. E, tak czy siak? Ja, ja miałem okazję Książeczki poznać. Książeczki z labiryntami to jest w ogóle dla mnie kosmos. O, no, dokładnie. Ja miałem okazję z kolei poznać dziewanna, dziewanna szczury i inne opowieści. Które, inne historie, które było nie wiem, dwa albo trzy lata temu na MFT w Łodzi jako premiera i kosztowało to tak śmiesznie mało, że aż żal było nie wziąć i, i pamiętam, że wziąłem i te bardzo fajne to było. No? I tutaj historia. Ostatnio mam wrażenie, że nie, nie że teraz nagle y, to jest jakiś trend i tyle powstaje, tylko y, coraz więcej tego do mnie się przyciąga. Czegoś, co, co uwielbiam, czyli właśnie Folklor i okultyzm I tak dalej, więc Czy to, że pojawiają ja się Ja podejrzewam, że od kiedy Cię znam Lubiłeś tego, tego typu klimaty Tak, tak to, to, to, to prawda I tutaj jeszcze pozwolę sobie Zacytować Z korespondencji mailowej Z autorem Na temat leśnego licha I tutaj cytuję to historia, którą opowiedziała mi staruszka. Było to na przełomie wieków, gdy zbierałem na wioskach materiały do przebudzonych legend. Wydarzenia w oficjalnych przekazach były inne niż twierdzili mieszkańcy wioski. Według nich w tragedię, która się wtedy rozegrała, zamieszane były siły nieczyste. Ja w komiksie oddałem więc głos mieszkańcom i opowiedziałem ich wersję. Zgodnie z prośbą staruszki miałem tego nie opisywać, póki ona żyje. Minęło około 20 lat i teraz się to ukazuje marketingowo, to hmm. w ogóle przebija dachy. E, natomiast ten właśnie klimat e, polskich legend, czy mamy go w tej formie mm, uniwersum e, właśnie przebudzonych legend, które jest naprawdę super i już tamte wcześniejsze, które się dało, są, są zamówione, a będę sobie polował. Fajnie by było, gdyby udało się to wznowić, bo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i pokazuje jakby siłę i to, że brakowało tego tematu przez, przez wiele lat. Jedna z moich najukochańszych książek, jaka kiedykolwiek powstała, czyli opowieść pod strasznym tytułem, ee, też bazuje w wielu momentach na legendach. Hellboy, którego kocham, jest też związany z legendami, ale to, że Wydział siódmy, który robi niesamowite rzeczy ee, i ta żywa woda jeszcze do mnie nie dotarła. Ej, zamówię, zamówię. Też, też zamówiłem. Wreszcie no. to zrobiłem. Więc myślę, że w przyszłym odcinku możemy powiedzieć, że, że żywa woda zostanie poruszona. Tak jest. E, czy to, że Brom, który też jest wspaniałym komiksem i też, e, też pokazuje ten element e, folklorystyczno-mityczno-okultystyczny, e, jest takim sukcesem? No, oczywiście zapomniałem powiedzieć o kościsku i o wowumie, <śmiech> powiedzmy, że o turbo lechitach, to, to, to jest coś, czego po prostu wydaje mi się, że bardzo brakowało na, na naszym rynku wydawniczym. I mimo, że, że jakby nie patrzeć, przebudzone legendy, to jest 16 lat temu pier, pierwszy zeszyt. I super, że te rzeczy, które do mnie docierają w ten sposób, są na tak dobrym poziomie. I teraz przechodząc już do Leśnego Licha bezpośrednio. E, fajna historia opowiedziana z, z kilku perspektyw, tak naprawdę. E, mamy perspektywę właśnie Leśnego Licha i tych jakby stworów hmm. z legend, które tam czają się w lasach. Są bardzo fajnie e, narysowane. W ogóle szyszaki, które tutaj są, są tak super, że z szyszakami powinna być jakaś kolekcja czegoś. Nie, nie wiem czego. Pocztówek, czegokolwiek, bo są, są naprawdę super, super zrobione. Komiks jest czarno-biały, co tylko i wyłącznie podbudowuje jego klimat, bardzo ładne kadry, te momenty, które powinny być trochę bardziej mroczne, są bardziej mroczne. Wydaje mi się, że rysowanie wisielców jest ogólnie trudne, żeby nie wyglądało to kretyńsko i tutaj się to udało, ale czasem właśnie w taki e, fajny sposób jakby przełamania, złagodzenia klimatu pojawiają się postaci, które wyglądają właśnie jak krzyszaki, jak, jak pojawia się zły dzień, który jest mega małym pokurczem e, i te, robi złe rzeczy. te nazwy, wygląda... nazwy są cudowne. Bugaje, Bubacze, Szyszymory. Eł, szyszymory, masz parę stron dalej. Mhm. To, to, to jest też bardzo bardzo ładnie wyglądający stwór, stwory właściwie. Postaci ludzkie, które są tutaj wprowadzone, też, też są ciekawe. Ten taki dysonans pomiędzy katolicką wsią, która jednak stare wierzenia będzie akceptować, bo zawsze się akceptowało, plus, plus działają te rzeczy. Naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa i zachęcam was do sięgnięcia po to, bo cenowo to też nie jest jakiś, e, jakiś wydatek. E, historia jest bardzo fajnie opisana, bardzo ładnie narysowana. E, ja się jaram, Krzysiek, Krzyśka lektura jeszcze, ja jeszcze się, czeka. Ja się ale... zajaram. <głos》>. Krzysiek się zapewne zajara. E, świetnie się bawiłem i no, jedyne na co e, mam nadzieję, że, e, że jeszcze powstaną, kolejne um, etapy um, tych właśnie legend i że może te rzeczy z Domina będzie dało się kiedyś kiedyś dostać. Ja polecam serdecznie. Cena okładkowa 29,90 no, a, a... a stron jest tutaj całkiem całkiem sporo. A na Gildii już się powiem ile nawet kosztuje w tym momencie 20 ,90 zł No to super a nie wiem, tak na oko można powiedzieć, że 100 stron tutaj jest Andrzej sprawdzi na Gildi. A szybciutko. 128. 128 stron. No to mega dobra oferta. No zresztą tak jak mówiłem, ta dziewanna, szury i inne. O, historia. Historie też no, chyba już są niedostępne. Niedostępne. Tak, ale to też kosztowało jakieś, można powiedzieć, grosze. E, jeśli 78 chodzi. stron. Mhm. I co? Na dzisiaj to będzie już wszystko. Tak jak już wspomnieliśmy w następnym odcinku na pewno będzie y, wydział 7 wreszcie tak się już śmiałem, że prawdopodobnie ten, ten trzeci zeszyt to o nim opowiemy coś jak czwarty wyjdzie ale chyba się uda jednak wcześniej no więc tak, jeszcze raz dziękujemy za uwagę, po raz kolejny 89 dziękujemy za uwagę wracamy za dwa tygodnie z odcinkiem prawie, że jubileuszowym, bo będzie okrągła cyferka i kompletnie nic z tym nie zrobimy. Jakąś, jakieś komentarze, jeżeli macie, to walcie śmiało. Staramy się odpowiadać, czytać, nie się nie denerwować z tego powodu. Przepraszamy za nasze wpadki językowe, ale zwalamy winę na 30 stopni za oknem i 35 stopni w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Czołem. Cześć.